Witam, Fantasmagieria, odcinek 312, podcast grach kulturowych i konsolowych. Ja nazywam się Dachman i ze mną e, wyjątkowo gościmy jest jeszcze Piotrek Kuldanek, aka Kuldan. Dzień dobry, wieczór. I wyjątkowo e, e, gość specjalny, Ryszard Cho Chojnowski, aka karysław. Dobry wieczór, czy też dzień dobry, nie, wiem, o której to będzie słuchane. I ja od razu zastrzegam, że będę dzisiaj tylko przez chwilkę, ponieważ zaraz muszę jechać na nagrania, więc będę jak meteor, niczym. Na, naj, najbardziej przepchnię. spontaniczne i naj, naj, najbardziej spon i, spontaniczne, i, i, i też e, cieszę się, że udane zaproszenie w Prostu, podcastingu. To idealnie pasuje do tego, czym będziemy mówić. Zadzwoniłeś dzwoneczkiem, nagle pojawił się łowca z Ukrainy. Dokładnie, właśnie. E, będziemy rozmawiać o Bladbone, grze, która jest to, no, można powiedzieć, znaczy, można, no trzeba tak powiedzieć, no, duchowym spadkobiercą serii Souls, ekskluzywem na PlayStation 4, być może czasowym będzie będzie na, na PC, to wtedy już będzie takim mniej ekskluzivem. Wszyscy tutaj graliśmy w tym, w tym gronie. Niektórzy mają większe, którzy mniejsze doświadczenie z, z, z, z serią gier Souls. No ale ja tutaj wiem, że wy to już jesteście chyba prawie pod koniec, prawda? No, nie, rysło. ja absolutnie nie. Ja... ale co to przez jak przez masę przejść. Napisałeś, że pierwszych dwóch bossów to właściwie to tak jak Daredevil, z zamkniętymi oczami. Pierwszymi się długo męczyłem. Później poszło troszkę lepiej. Nie wykorzystywałem tego błędu polegającego na czekaniu dwunastu godzin w zawieszeniu, żeby walczyć z przeciwnikami, którzy wtedy podobno mieli słabnąć. Ale teraz, patrząc po osiągnięciach, zostało mi dwóch przeciwników jeszcze tylko. Mhm. Więc no wiesz, tam jeszcze jest kwestia tego, że są chyba trzy zakończenia z tego, co ja wiem. Tak, i, i z tego, co. Bo sobie troszkę poczytuję Niebieskie, wiki, różne, sierfony, tak. To na pewno, na pewno już tego głównego zakończenia mieć nie będę, ponieważ jakby szedłem, znaczy nie szedłem zgodnie... Zabijałeś, przyzna się, zabijałeś i. Nie, nie, właśnie nie. Tylko nie zdołałem uratować wszystkich, których chciałem albo wysłałem. Tam jest, tam, jak w mhm. każdej grze z, czy też z from Software tam jest mnóstwo, znaczy tam nie jest nic jasne na początku. W ogóle nic nie wiemy na początku. Zostajemy rzuceni w ten świat i musimy się w nim odnaleźć. Jest to stosunkowo trudne, no, ponieważ ten to cały to jest świat jest okryty takim nimbem tajemnicy, i ten nimby musimy jakoś przebić i, i znaleźć odpowiedzi na dręczące nas pytania. Co jest trudne, ponieważ wskazówki są rozrzucane tak bardzo oszczędnie, rzekłbym. Wobec tego musimy łą umieć łączyć fakty i e, niuchać wszędzie, zaglądać w każdy kąt to i, i starać się połączyć te wszystkie okruszki nam rzucane w jedną, w jedną pyszną bułeczkę, tak, co może być z trudne. z opisami przedmiotów, nie? Tak, łączyć z opisami przedmiotów. Tam, tam, tam w każdym na, na najmniejszej duperelce może znaleźć się jakaś wskazówka, która ci pokazuje, co robić. Wiecie, co jest najbardziej bolesne? Że w poprzednich częściach, w poprzednich grach From Software wykorzystywano ekrany ładowania do przekazywania właśnie jakiejś historii, jakiegoś, jakiegoś krótkiego opisu. A tutaj nie dość, że musimy długo czekać, bo chyba to jest ponad 35 sekund, tak. to jeszcze Nosz, właśnie nic nie ma, jest poprawiło się Po tym, którymś tam kolejnym patchu się już troszkę poprawiło. Nie, nie, tak, I, nie tak jest 4 sekundy. i tak jest A jak <grym> masz SSD-dysk, to 33. Nie, nie, nie liczyłem, nie liczyłem, ale mam wrażenie, nie liczę że jest lepiej niż jak odpaliłem grę za pierwszym razem. Bez paczy jeszcze. Ale ja wam, ja wam zazdroszę, że wy... wy, wy znaczy może to jest kwestia tego, że już jesteście tak daleko, że wyłuskaliście coś z, z tej fabuły, bo ja dopiero jestem w okolicach, tu przyznam się, bez bicia, Trzeciego bossa. Znaczy, A, też ale właśnie, to trzeba to, chyba nie, mówić, jest... znaczy, że będą spoilery, no. Jak ktoś słucha tego, no to. Bo tutaj trudno tak. mówić o tej grze bez spoilerów, tak? Bez czucia tak. troszeczkę fabuły, no, ale... mhm. no jestem, ten no, te, te, taki boss, który, który jest taki, o, takim jak rozprute flaki, który, w którym, na, na, na, na, pewnym etapie rzuca kwasem. Aha, jest czyli właśnie w, w, przy ten, tam w takim opuszczonym Zagłodzona kościele. krwią bestia, bodajże. Tak, tak. No, to, ale to ci powiem, że ja jestem prosty, też przed nim jeszcze. Jest, ale właśnie tu jest fajnie, że kolejność może być w zasadzie dość dowolna dochodzenia do tych bossów. I można jak najbardziej dojść do tej oszalałej, czy przez krew bestie, bestii, jako, drugie, jako drugiego bossa. On może być mhm. drugim bossem w ogóle. Nie musi być A to, a to można pominąć w ogóle. Znaczy, mi się wydawało, że można pominąć tego na moście, ale. Tego na moście można ale... pominąć. Znaczy, ten okay. na ten na moście to właśnie on niczemu nie służy, bo to jest taki. On służy troszkę fabule. Znaczy, znaczy wiesz, bo tam, tam, wątek, tam tak. jest wspomniane o tym, że im ktoś był bliżej kościoła, tym się ciekawiej y, y, no. potem zamieniał. No, no I tak wiele przykładem. rzeczy można. Ja na przykład dominałem i do tej pory nie udało mi się znaleźć dzwoneczków. Jak to? Dzwoneczki Jak to? masz w hubie? No właśnie. Nie. Dzwoneczki masz w śnie swoim Ułowcy. No wiesz, co no to, jest to, to jest to, że ja przywołem nad eksperta, który, który już trochę gra i właśnie też z tych dzwoneczków dużo korzystał. I trzy razy przeglądaliśmy mój, mój ekwipunek, wszystkie te, te, te fontanny, te, te takie sadzaweczki z wodą przeglądałem, rozmawiałem i, i nie ma. Dzwoneczki żadnego. się pojawiają w tym samym miejscu, w którym się pojawia broń, broń. po tym jak pierwszym razem umrzesz. Na schodach wychodzą chłopaki tak. i idziesz po schodach do góry, do tego domku i tam są. Czyli no, właśnie, no to teraz muszę sprawdzić, bo jeśli okazało się, że ich nie mam... Znaczy, to... powiem Ci tak, ja na przykład. Tak w solo. Dzwoneczków nie wykorzystuję. Do mnie czasami ktoś mm. wpada, chce mnie zbić, ale ja. Yy, ja wszystko robię sam. Pokazujesz mu. Yy, tam trójgłowy, yy, tam boczny, tak? I, i ty... <laughs> tak, tricepsa mu pokazuje i on wtedy ucieka. <śmiech> Mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby ktoś mnie napadł na szczęście. Nie, nie, ale ja tak sobie bardzo się, tą grę Zwłaszcza jeśli smakuje. dojdziesz do koszmaru. Nie wiem, czy byłeś już w koszmarze? Nie, nie. Czy... No ale, Ja tak jestem to teraz w jest. starym Jarchem. Oj, to, to ty jesteś tak w jednej trzeciej, może jednej czwartej. No tak, no ja mówię, ja sobie to Albo smakuję, smakuję po godzince dziennie mniej więcej, po dwie godzinki. Przyznaj się, że farmujesz te echa. W ogóle nie farmuję właśnie, miałem tak, o, pierwszego, so, so bossa, pierwszego bossa udało mi się rozwalić za pierwszym podejściem byłem strasznie na dumny. Ja Naprawdę? Naprawdę, przypadkiem. Dobra, do, do, do, do, ja dla przyznaję. Na, ja na ojcu, jakąś nazwał się nazywał? G G G Gascogne, ja go za czwartym razem dopiero. No ojca chyba ale... też z czwartym, piątym razem. Udało mi się tak. tam go... Ale, ale robiliście ale... trik ze skakaniem po dachach? proszę nie, nawet nie próbowałem. Tam jest taki trik właśnie z tym ojcem Gaskonem, jak on się później zamienia, e, przepoczwarza w tą, tą taką bestię. E, nie wiem, czy po prostu chodziliście sobie po tych schodach. Tam jest takie e, taka możliwość po prostu zaskoczenia na, na, na taki tak, budyneczek. Tam, z, znaczy ja tam, tam potem poszedłem, bo tam, kobiety, tam leży... Tak, ważne dla no właśnie To ja później tam trafiłem. Ale ano. nie w takcie walki. Ale kiedy ojciec się zamienia w bestię, no to wtedy go wykańczasz. No tak, no to ty no też można sobie Od wrócić. razu spoiler. Tam w grze można znaleźć różne przedmioty, które na początku wydają się zupełnie nie mieć żadnej funkcji. I jest przedmiot taki, który się który jest pozytywką. Taka mała pozytywka. Jak Potem, czytacie... Widzisz, najfajniejsze jest to, że ta gra tobie tak naprawdę w pewien, prawie bezpośredni sposób mówi, tylko tak. trzeba się po prostu domyślić tego, o czym Je, Jest ona mówi. pozytywka i napisana jest właśnie, że dla Gaskoina od, od jego córek, chyba, nie pamiętam, czy od córki, i kiedy mu odpalisz tą pozytywkę w czasie walki, to on, się, on wtedy wpada w jakiś szał taki dziwny, chwyta się za głowę, zaczyna się miotać no. i masz okienko takie na zadanie mu kilku mocnych ciosów, i, i te tej pozytywki możesz kilka razy użyć w czasie walki, co znacznie ułatwia starcie hmm. z panem ojcem. To mi trochę przypomina, bo na przykład, tylko że to jest kwestia taka, że yy, rzeczywiście to, że, yy, że znaleźliście tą, tą pozytywkę, Aha. To pokazuje, że, że bardzo uważnie gracie. Że trzeba nie Zwracać uwagę na szczegóły i Przez, liżecie ja tam, ściany. Wiesz, ja, tam, ja tam mówię, gram sobie po godzinie dziennie, ale idę od ściany do ściany, wszystko dokładnie liżę, z każdym NPC-om zagaduję po kilka razy. Mm -hmm. Więc ja tam robię wszystko, co się da. No właśnie, ja popełniłem ja błąd w pewnym momencie i za bardzo przyspieszyłem, i przeskoczyłem do takiego momentu, że pojawiło się takie wydarzenie, które sprawiło, że nieporozmawianie z pewną osobą naraziło ją na zgon. Niestety. I, i i przez to jak czytałem nie, nie uda mi się do, jakby z, zrobić tego głównego zakończenia, które n, nie wiem na czym polega, tylko wiem, że już go nie zrobię, bo nie mam rzeczy od tejże osoby. No ale jest New Game Plus. Więc... Ale się w takim razie z jakichś takich poradników. Ja czasami żeby... sprawdzam jak jak pokonać jakiegoś bossa wiesz, i, i zaczynam wczytywać się w systemy różne. Nie czytam nic związane z tak zwanym law, czyli, czyli historią, tak. fabułą bo to sobie sam chcę ułożyć. Mhm. ale ja tam robię to takie... wstecznie. To znaczy, jak do tak, jakiegoś tak. momentu, to potem sobie oglądam, co tam się działo wcześniej, czy coś pominąłem, czy coś można było innego zrobić, do, doszukać się czegoś, wtedy sobie potem wracam. Więc ja tak robię. Najpierw gram samemu, a potem się, wiesz, odpalam e, mhm. tego, jak się nazywa? Epic Name Bro? tak, bodajże, tym, i, i ten patrz. Taki jak... youtuber słonny, który taki... jest z tego, że bardzo dobrze właśnie opisuje No, on w ogóle był w from software chyba w trakcie developingu tej gry, bo tam nawet opowiada jakieś historyjki, jak to byli właśnie na obiadzie z, z, jakoś jakąś Hitakami. producent, Hidakami. znaczy, tak, Hitaka, Hitaka Miyazaki, i właśnie jak to byli na obiedzie, po czym po obiedzie poszli, poszli zobaczyć grę w tym etapie i go tam wpuścili do jedna, na, na samym początku jak jest to zbiegowisko wokół tych takich zwykłych stworków koło, koło płonącego wilkołaka. Mm -hmm. No to on co zrobił? Pobiegł i od razu wszystkich zachlastał. No co ci? Ja pan tak patrzcie, oh, patrzcie, os... przeżył, łatwo, przeżył. <laughs> ale ja, ja przeżył. Nie zauważył, że było trzeba pójść bokiem. Więc całkiem, całkiem ciekawie to się ogląda. Tylko no mówię, że ogóle... wolę to robić po grze niż przed. No tak, tak. Dlatego, że w Soulsach w ogóle no tak generalizuję, bo chodzi mi o właściwie o Bloodborne też, ale to są takie gry, gdzie jednak to odkrywanie daje mnóstwo satysfakcji. I ja na przykład przyznam się, że mi słabiej wychodzi poznawanie tego świata na zasadzie właśnie tych niuansów, o których mówicie, tego czytania tych, tych tekstów, tego, tego łączenia różnych tutaj jakichś wspominek, jakichś opisów i w jakąś całość. Ja bardziej jakby wchłaniam ten świat na zasadzie właśnie tego wspaniałego miejsca, tego, tego jakby próbuję jakby przez rozgrywkę, może nie, nie chłonąć jakąś historię, bo to też jest inna kwestia, ale bardzo mi się podoba ten świat. Podoba mi się, że wrócili na przykład projektem poziomów do, do, do Dark Souls, że, że jest na przykład mniej, no tutaj nie ma ognis, to są te lampki, prawda, ale generalnie idea też jest taka, że nie ma ich tak jakby jakoś bardzo mało, ale wykorzystuje się tą możliwość jakby skrótów, że bardzo często gdzieś tam możesz przejść właśnie skrótem, po tym jak otworzysz jakieś tajemne przejście i tak dalej, i tak dalej. To mi się bardzo podoba, bo to tworzy naprawdę taki, taką fantastyczną, takie labirynty, prawda, hmm. że na początku nie wiem, spędziłeś godzinę, żeby gdzieś dojść, a później właśnie minut do przejście tego i wracasz trzy minuty. Tak. I, o, o, o I to bardzo pomaga... Jest super. No, to jest tak, I to no, no, pomaga żeby dobiegać do Bosu. No właśnie, no bo wiesz, i, idziesz do, do ojca Gaskoń najpierw przez półtorej godziny, bo idziesz kanałami, akweduktem tam nie wiadomo co, a później tak naprawdę przebiegasz do niego w 5 minut jadąc windą, którą sobie tak. odblokowałeś. No nie, nawet szybciej, później, bo może minąć Czy przeciwniku szybcie? większości, tam spuszczają tam, kamień płonący, więc na moście Tak, tak. Ja, Jest ponieważ tymi... to są moje pierwsze solsy, znaczy solsy, gra typu sols, bo bo grałem troszeczkę w Lords like of the Fallen i się odbiją od nich potwornie a w żadne Demon's Souls'y, Dark Souls nigdy nie grałem, a w Bloodborne a się wciągnąłem niesamowicie. Ta gra ma, ma coś takiego, że, że jak gram wieczorem i zginę, nie wiem, gram przez dwie godziny, czy przez półtorej godziny, zginę, odkładam pada, bo stwierdzam, że już nie chcę mi się jeszcze raz przychodzić w całej lokacji, po czym następnego dnia, w ciągu dnia w pracy myślę, że kurde, jednak bym zagrał już teraz. No bo wiesz, powciąga się ta mechanika, bo w końcu jakby jednak, no widzisz, że to jest jednak coś, coś niesamowitego, coś tego mnóstwo satysfakcji, że ta fizyka walki no pokazuje ci, że jak, jak uważasz na to, co robisz, jak, jak nie grasz po prostu tak od niechcenia, tylko rzeczywiście się koncentrujesz na tym, co robisz, to daje ci to satysfakcji, a jednocześnie ten, ten świat, właśnie ten klimat, no przejście trochę właśnie z takiego fantazy, takiego średniowiecznego, ciężkiego klimatu do, to nie wiem, to jest taki wiktoriański yy, yy, to, chuch, to wiesz co, później ty, później to się mocno zmienia, później masz też gotyk. to jest takie prze... moim zdaniem to jest taki bardziej, to nie jest wiktoriański, to nie jest XIX wiek, to jest bardziej osiemnasty. Wcześniej wiem, czy, jeszcze. Tak, osiemnasty przed rewolucją francuską. Nie wiem, czy widziałeś Berterstwo Wilków, bardzo fajny film francuski. Tak, tak. tak i, I stroje, w ogóle klimat jest bardzo podobny. Tylko później w Bloodborne dochodzą jeszcze bardzo takie mocne wpływy lovecraftowskie, lovecraftiańskie. Tak. No, samo w sobie idea to jest wglądu jest tak naprawdę jak dla mnie czymś właśnie nawiązującym do Lovecraft'a. Bo bohaterowie zawsze im bardziej szaleli, tym tym bardziej rozumieli świat tego Ktulu i całej reszty. I tutaj też z rosnącym wglądem dzieją się coraz ciekawsze rzeczy. Tak, i później no, zaczynacie widzieć świat, jaki jest naprawdę. No i troszeczkę będzie, sp... są przeciwnicy jakby żywcem wyjęci z bestiariusza, te zewuktulu. No naprawdę, to jest to są, to są stwory, no, no, też przypominające na przykład tych oprawców umysłu z AD&D, czyli e, e, ludzi jakby z ośmiornicami na głowie, tak, e, są te niebiańscy posłańcy, którzy wyglądają po prostu jakby wyjęci z których opowiadań e, mistrza Howarda, także jest tych nawiązań do Lovecrafta jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo w, w grze i no, jeśli i ktoś lubi i, i to może znajdywać te, te tropy, e, mi to sprawia ogromną frajdę. Wysłowie, e, a ty grałeś w poprzedniej części? Ja grałem bardzo sąs. dużo w Demon Souls. Był tak, Demon Souls kupiłem, kiedy przeczytałem gdzieś. Jeszcze w ogóle nikt o tej grze nie widział, ja on nie wiedział. Tak, ja, ja, ja on sobie, tak samo, tak. Ja ją sobie sprowadziłem w ogóle z Hongkongu. Ja nawet pokazywałem jako dowód, że mam zdjęcie właśnie, bo to jest taka pół na pół, e, kore albo koreańska, albo chińska po prostu wersja, że masz, e, książeczkę jest w ogóle jest tylko e, tam właśnie, I jest, jest po chińsku. Tak, i, to, i na okładce jest po prostu e, coś, coś po angielsku. Na, także wiesz, natomiast gra sama się... była po angielsku, normalnie. tylko dlatego ją kupiłem, tak? Tak. bo wiedziałem, że jest po angielsku tak. i strasznie mnie wciągnęła i grałem bardzo dużo. Później no, troszkę mnie przytłoczyła, odłożyłem na bok, mhm. wyszła wersja amerykańska, kupiłem wersję amerykańską kolekcjonerską, wyszła wersja europejska, kupiłem wersję europejską i jeszcze później <śmiech> po, pobrałem, kiedy gra została dostępna na, na PlayStation Network, więc mam, mam ją w czterech wersjach, ale, ale nie skończyłem. <śmiech> a nie, a widzisz, ja miałem tak, że ja odbiłem się bardzo szybko, ja chyba przeszedłem może pierwszego bossa, ale jakoś ja w ogóle nie, nie poświęciłem czasu na zrozumienie tego tego, czym ta gra jest, że na przykład yy, broń i przeciwnicy, no nie, nie każda broń na przeciwnika działa, na przykład w, to, tam w Demon's Soul, tam są chyba te ten, ten, ten, ten, ten, ten drugi, kolejny świat, gdzie są, jesteś w tych kopalniach, mm -hmm. że na tych przeciwników działają bronie kłute, tak. nie, nie, nie jakieś cięte, czy tam obuchowe i tak dalej, i mi się wydawało, że ja mam za niski poziom, bo ja nie mogłem im zadać poważnych obrażeń, więc ja, ja po prostu się strasznie odbijałem od tego i to było tak, że ta gra przeleżała Sporo, sporo czasu gdzieś tam właśnie na półeczce. I dopiero e, jak się wciągnąłem w Dark Souls i właściwie po tym jak skończyłem Dark Souls 2, to wróciłem właśnie później do Dark Souls i na końcu do Demon's Souls i wtedy skończyłem, ale już mając te umiejętności, wiesz, tą tą wiedzę, którą masz, to właściwie Demon Souls okazało się być dosyć prostą grą. Generalnie że, że byłem zaskoczony, jak wiele rzeczy, wiesz. Kiedy, kiedy naprawdę, no, te twoje umiejętności, no nie, tak, grają rolę, no mhm. które wydawały się, no, nie do przejścia, no wręcz, można powiedzieć, że nie, nie, to, że są łatwe, ale, ale nie sprawiają ci takiego, nie są taką, taką barierą nie do przejścia. Mhm. I teraz, jak gram w Bloodborne, tam, ta mechanika oczywiście ona jest zmieniona w wielu aspektach, ale też znowu te umiejętności się przydają, tylko, no nie wiem, no, w, jest, jest trochę dziwnie, prawda, że, że, że, nie ma tych tarczy, że jest, prawda, jest ta broń palna, że, że to parowanie trochę inaczej wygląda nie wiem, no nie wiem, podobała wam się w ogóle taka koncepcja tego jak walczymy właśnie. Znaczy ja wolę, ja, jest ja, bardziej ja, dynamiczniejsza chyba. Ja wolę, jak jest tak dynamicznie. Ja nie mam absolutnie żadnego porównania. No, Lord of the Fallen ma... jest takim trochę Lord of może... the Fallen to jeżeli miałbym porównać Lord of the Fallen to Lord of the Fallen było niczym mucha w smole wolne, a a Bloodborne jest bardzo szybki. I tak. znaczy szybki, ale wymagający rozwagi bo zazwyczaj ginę wtedy jak jak zaczyna być zbyt zuchwały. Tak. Tam. bo, Uczy bo wiesz, pokory, spotykasz gra, jakiegoś czy... wielkiego bydlaka z gigantycznym toporem i bez problemu jesteś w stanie go pokonać, jeżeli tylko myślisz o tym, co zrobisz, a jak zaczniesz próbować grać w slashera, to natychmiast giniesz. No. Ja miałem tak, że już stałem się takim a, cho chojrakiem lekkim pod... I, i sobie biegnę, widzę pieski jakieś, a to w ogóle nie zwracam uwagi i po chwili byłem zagryziony przez te pieski. <laughs> nie. Y, gra... W ten moment, że jesteś chojrakiem, to można powiedzieć, że jest wtedy, kiedy widzisz, że dwa wilkołaki są czy coś takiego i ty, no to chodźcie. No, nie? no to te, te, teraz już tak mam, bo mam 85 poziom, więc, hmm. więc ten wilkołaki na tym moście... Przycinek jesteś. Tak, no w zasadzie jednym ciosem już tak? Wpadam w niej i, i, i tyle. I one padają. Tak samo ty, te grubasy z, z cegłami czy też z jakimiś tak. tam Belami, które, są właśnie wiarną na początku. To ja grubieni, bo oni są wolniutcy i bez problemu tak, można ich pistoletem sparować. Mógł, tak. tak, ale ty, a ty, no Właśnie jak... jak wam się to parowanie podoba? Czy korzystacie często z broni palnej, czy tak. ja, dużo czy... Ja, próbuję cały czas, tylko czasami mam problem, bo nie jestem pewien, czy każdego stwora można sparować. Jak jest jakiś taki gigantyczny bydlak no na jest inny timing. Z ale wielkim wyczucia, wiesz, właśnie. z wielkim młotem, ja go próbuję sparować i on i teoretycznie wtedy, jak trafię go tak, że powinienem go sparować i tak on. mnie Sparować mi się wydaje, że możesz każdego, bo nawet bosów parujesz, tylko ten moment, w którym to możesz zrobić, jest, jest tak, przynajmniej marut. dla mnie, na w tym momencie jeszcze, yy, mało czytelny, że, że jakby ryzyko, wiesz, takiej śmierci od, od, od, od takiego błędu, że nie sparujesz, no to sprawia, no, ale że właśnie ja to jest niesamowite, bo nikać, nagroda za to jest ogromna, bo jeżeli sparujesz, to najczęściej gość tak. jest już na strzała. No tak, no ojciec Gaskon jest na przykład wyjątkowo łatwy do, do sparowania i, i właściwie jego możesz bardzo szybko pokonać. Właśnie w ty, przez to, że pierwszy ten etap to jest, jest kilka trzy-cztery parowania i, i, i, i koniec, nie. Ale ale na przykład te, te takie bestie, które są szalone, nie wiesz, nie wiesz co się dzieje. Nigdy nie wiesz, czy na przykład one nie, nie, nie markują jakiś czasu, nie udają, że ci chcą uderzyć albo coś w stylu. To jest, to jest bardzo ciężko. Mi się strasznie spodobał moment, kiedy kompletnym przypadkiem yy, okazało się, że w starym Jarcham stwory boją się ognia. Te takie jakby wilkołaki na dwóch łapach. Nie wiem, jak ich no, opisać. No. To one, jak, jeżeli masz w rękach pochodnie, to się zasłaniają tak. i, i są dużo mniej agresywne. A te takie mniejsze, tak. Tak, tak, tak nie tak. Te, te nakryte prześcieradłem, tylko te drugie. Mhm. To Ale załóżne strasznie proste do pokonania. Po, no nie, a już... później pojawia się taka sytuacja, że no właśnie. No jest, jest pan na wieży. No jest pan na wieży i możesz z tym panem sobie poradzić na dwa sposoby. Easy i nie in... Nie, no możesz, nie możesz z nim walczyć, ale nie musisz z nim walczyć. Możesz się z nim zaprzyjaźnić. I... O -o. No. To jest, to jest coś, czy, czy, ja myślałem, że chcesz powiedzieć, że możesz go zabić, walcząc z nim dosyć ciężko, albo możesz po prostu zejść z rabiny i kilka razy na niego strzelić, a on spadnie po prostu. Tak, można tak zrobić, ale możesz po prostu z nim się z nim zaprzyjaźnić jest pewien warunek, który musisz spełnić. Dlatego on się staje twoim... No, może nie, znaczy, no, będzie duży spoiler, tak? Du, także jeśli mhm. ktoś gra i, i chce mieć tajemnicę, to niech zatka, ja nie zatka. Ja już się nie z nim nie zaprzyjaźnię, bo już u mnie nie, nie żyje. żyje no, ale jest taka sytuacja, że jest taki potwór, który się nazywa Dunk Beast czy też, nie wiem, po polsku, bo nie wiem akurat po polsku, roczna bestia Parl. Jeśli go zabijesz i dojdziesz do, do, do, tego diury, bo tak się nazywa ten pan, y, także on nie będzie do ciebie strzelał. Jest taka możliwość, po prostu musisz dołem przejść do niego, otworzyć sobie przejścia kiedy wejdziesz na jego wieżę, to on cię wita jako swojego takiego towarzysza i, i takiego łowcę, który, który walczy ze złem. Tylko mm. prosi cię o jedno, żebyś nie zabijał nikogo w starym jarnom. I jeśli, to, jeśli się na to zgodzisz, to on daje ci bardzo fajne rzeczy. Mm. No jak się nie zgodzisz, no to nie jesteście kolegami. Powiem wam <laughs> tak, że, że Jurt The Silent Chief z, z Dimon Sons nauczy mnie nie ufać NPCom. Ale tutaj też jest bardzo, są takie, nie wiem czy kojarzysz pa, panią Josefkę w klinice, na samym starcie, jest Josefka. Na samym jest... starcie, jak się do niej wrócisz, da ci przedmiot, a potem będziesz tak. prosiła żebyś jej wysyłał ludzi. I ona jest, a... no. Coś się rozmawia z nią przez drzwi, tak? Tak, tak. I możesz wysłać ludzi albo do niej, albo do tego takiego dziwnego typa... Który, który robi wrażenie, żeby nie wysyłać do niego ludzi, bo go na pewno ich zje, tak wygląda. Mhm. Ale, mhm. no właśnie. Bo do Jasefki można się później dostać oknem. Ale to jest właśnie, powiem wam tak, że to jest piękne e, w tych grach, że jest tyle rzeczy, które są, ale one są w taki sposób ukryte, że e, chyba właśnie nigdy by tak ci na początku do głowy nie przyszło. Rzecz jednak e, wiadomo, że za pierwszym razem to próbujesz tak wszystko grać, e, odkrywać samemu, tak? Ale ja, ja grając na przykład tak są z, y, drugą część, szczególnie kiedy chciałem zrobić platynkę, jedną, jedyną, ale tak sobie postanowiłem, że że ją zrobię właśnie w tej grze, zakupiłem wspaniały, pięknie wydany, w grubej oprawie y, poradnik, y, ale oczywiście to nie wystarczyło, musiałem jeszcze posiłkować się y, informacjami w internecie, ale rzeczy, które tam właśnie wynikały z tego, że czy jesteś w takiej postaci, czy jesteś w takiej postaci, czy z tą postacią porozmawiasz, czy... Y, czy zrobisz coś innego, jak zareagujesz, i tak dalej, to wszystko wpływało na to, czy coś się pojawiło i nie ma zmiły się. Jak coś ci się nie uda, coś chcesz to no nie da się cofnąć, sejwa, prawda? To, to, to, to, to ten świat. Jest, nie, jest taki youtuber, który się nazywa Vati Vidia, bodajże. I On miał całą serię związaną z Dark Soulsami, która się nazywała Prepare to Cry. Mhm. w której opisywał Lorę, bardzo dokładnie pokazując, jak to wiesz, z tego, że tu jest jakaś figura na ścianie, a potem ten gość mówi coś takiego, a później w jednej lokacji to są tacy przeciwnicy, wynika jakaś strasznie smutna historia jakiejś konkretnej postaci i gość bardzo fajnie robi te swoje filmiki pokazujące Lorę właśnie i za zabrał się za Bladborna mhm. e dopiero co, bo tam kilka dni temu się pojawił pierwszy filmik, gdzie opisuje ideę samego w sobie łowów ale jak, jak ktoś się interesuje lore wokół gry, to warto oglądać to, co on robi, bo naprawdę bardzo fajnie to, to, to montuje, plus ma niesamowity głos do opowiadania takich rzeczy. Arysławie, a ty, mm -hmm. bo tak już jesteś chyba najdalej z nas wszystkich, czy, czy jesteś w stanie na przykład właśnie z tych wszystkich informacji tak dalej no, nie wiem, zrozumieć tą historię, dlaczego tam jesteś, co tam się dzieje i to... Nie, jeszcze nie do końca. Domyślam tak. się, mogę pewne wątki, fabuły sobie poskładać, ale całej historii jeszcze nie. No bo Do... w, w ogóle Sousy to są takie, że każdą z tych, z tych, tj, tj, każdy z tych światów, niby wiedziałeś, że tam okej, okay, jesteś, ale co właściwie m, tak naprawdę z twoim zadaniem to takiego dowiadywałeś się w, w trakcie rozgrywki, ale ilość interpretacji, domysłów, co tak naprawdę to, y, to wszystko znaczy, co, gdzie jesteś, czy są w ogóle jakieś, y, nie wiem, elementy wspólne z Dark Souls, jeden z Dark Souls, dwa że, że, czy właśnie tutaj e, można powiedzieć, że e, czujesz, że po prostu po przejściu, tak jak zobaczysz to zakończenie, ok, e, ta historia będzie wtedy miała jakby, e, jakby, jakby będzie kompletna dla ciebie. Czy to po prostu też jest tak, ja to tam na razie traktuję, że to jest dla mnie przygoda, że ja jestem tym łowcą, który właściwie nie wie, co, co ma robić, znaczy, wiesz, bo ja tak naprawdę tak... ja nie wiem, co mam robić. Ja, ja wiem, że jestem w tym świecie i jestem łowcą, tak? I się odradzasz, A, tak? I ty, i, jaka jest motywacja? I już to nie. samo odradzanie i, i to, że ta lalka we śnie mówi, że obyś znalazł szczęście w budzącym się świecie, tak? Czyli y, tutaj jest taka sugestia, że ten świat jest zupełnie nierealny i że jest stworzen... stworzoną, nie wiem, tak, tak, nie, taką incepcją może, że cały czas śnisz i starasz się przerwać coś, co. Y, Właśnie jest przygotowywane, domyślam się, mogę, ale mogę się mylić, że jest przygotowane wskrzeszenie jakichś starszych bóstw. Mhm. Takich właśnie Lovecraftowskich. No. Przedwieczni? Tak, co, przedwieczni, zresztą już jednego takiego przedwiecznego ubiłem, nie znaczy nie, więcej. Mhm. I, Jakaś rosa, czy jak tam się to ich wymawia. No, i, y, no ale mogę oczywiście się mylić. Zobaczę, Ale to, no... jest, to jest ciekawe, bo być może właśnie zakończenie nie, nie wyjaśnić tego i taka interpretacja tego wszystkiego będzie wtedy jak najbardziej e, Wydaje mi e, się, że, że będzie pozostawione być. sporo właśnie miejsc na, na własne dopowiedzenie historii. Mi się, mi się to bardzo podoba. Wolałbym, żeby nie było wszystko podane jak na tacy. Tak. Wolałbym, żeby zostały miejsca na interpretację. Na pewno jestem przekonany, że będą jakieś dlc -ki. Ponieważ są miejsca, o, są tak. na przykład pozamykane drzwi, których nie można otworzyć w żaden sposób i które wydają się prowadzić gdzieś do jakiegoś obrzeża, obrzeża miasta, czy też obrzeża dzielnicy katedralnej. Są też miejsca, na no, takie właśnie jak koszmar, w których też się dzieją dziwne, dziwne rzeczy, więc... Raczej sądzę, że będzie jakiś, je, jakiś delce, będę się z tego powodu bardzo cieszył i mam nadzieję, że pojawi się jeszcze jakaś aktualizacja, aktualizacja która trochę po, no, usprawni wydaj, wydajność gry, ponieważ ta może w przypadkach, w przypadkach niektórych walk bardzo spaść. Miałem taką walkę z niejakim odrodzonym, który, podczas której no, miałem totalne klatkowanie, jak, nie wiem, 2-3 no, dwie, dwie, klatki na sekundę, nawet gorzej. Gra się nie po prostu mi... zatrzymywała, on tam rzucał tak jakieś swoje zaklęcia, które powodowały um, pojawienie się mnóstwa elementów na ekranie i wtedy no, gra wręcz się zatrzymywała. Ja musiałem chwilkę poczekać, zanim doczytywała się kolejna kolejne sekwencja animacji tak. i tylko że jak jeśli się zatrzymałem, tak całkowicie, Puściłem, pada, że... to ginąłem, także musiałem no. by... musiałem trzymać bieg i wychylonego pada i czekać, aż gra znów wykłana. Tak na czuja właśnie, na czuja, no, no. no i to mi się nie podoba. No I oczywiście jakby zostały te czasy wczytywania poprawione to byłoby, byłoby super. No choćby, żeby dodali właśnie, nie wiem, jakiś tekst, coś, co, co zajęłoby cię przynajmniej na chwilę, bo to bo w momencie, w, w takich grach to jest bardzo ważne, żeby żeby nie mieć takiego przystoju zbyt dużego, żeby od razu wejść do akcji i, i kontynuować, nie wiem, złam mniej lub bardziej pasę, pasy, bo, bo ja na przykład mam ten problem, że czasami potrafię się wybić z rytmu, i no, jeszcze mi się nie zdarzyło tam rozwalić, padać, gdzieś go rzucić o ścianę i tak dalej. No niektórzy tak mają, ale no ja, ja trzymam jeszcze yy, nawodzy te nerwy, ale gdzieś brakuje mi jednak tego, tego takiego szybkiego wejścia z portem do gry, tak jak na przykład nie wiem, w Hotline Miami yy, nie wiem, chyba pół sekundy to zajmuje, żeby od razu wejść do rozgrywki i zaraz jak zginiesz. Chociaż to też jest inna, inna troszeczkę gier gra, ale, ale jednak yy, w Bloodborne to jest bardzo uciężliwe i też właśnie granie online z, z, z ludźmi, im więcej osób, tym też klatki spadają dramatycznie. Jest taki moment, jak się wchodzi do Starego Arham, kiedy tam jest daleka perspektywa i pełno ognisk płonie, to właśnie tam bardzo mocno chrupie gra niestety. Czyli można podsumować, że, że wyjątkowo udana ja z punktu widzenia człowieka, który nie grał nigdy w żadne solsy, co więcej słysząc o nich był przekonany, że nie jest to gra dla niego, yy, mogę każdemu, kto ma tak samo polecić spróbowanie, bo jednak nie taki diabł straszny jak go malują i... i... Co, i później, yy... Wracasz do tej odświeżonej do wersji Dark Souls 2. Wiesz co? Bardzo możliwe, że tak zrobię. bo, bo, bo... Z Natomiast ja właśnie. M... Właśnie ciekawostką, ciekawostką jest to, że przez to, że ta gra e, każe Ciebie bardziej niż gry do tego, co teraz, teraz przyzwyczaiły, to dużo bardziej Tobie zależy na tym, żeby Twoja postać nie ginęła. Bo, bo wiesz, w, w, normalnie... Zależy, że, nie zależy, żeby tych lowbigów nie oglądać. <laughs> choćby i to. Nie, no, ale wiesz, żeby owie... nie powtarzać potem godzinnej podróży. Wysławie, tak? ty mówisz, że już już w kolejce czeka, tak? Tak, znaczy, znaczy, już, tak, już ten... Dark Souls kupione sko, sko, the First sin. W ogóle taka śmieszna sprawa, bo kiedy wyszło Dark Souls 1, to kupiłem kolekcjonerkę, kiedy wyszło Dark Souls 2, to kupiłem kolekcjonerkę z takim pięknym posążkiem, znaczy może nie wiem, czy pięknym, z posążkiem ry rycerza. Tak. nie grałem. Znaczy w jedynkę grałem, chwileczkę, a w dwójkę nie grałem w ogóle. To jest wstyd, wiem. No i teraz odpaliłem wczoraj na chwilkę, dosłownie zginąłem tam już za dwa razy, ale jednak... Widać też różnicę w oprawie graficznej i widać nieprawdopodobną różnicę właśnie w szybkości płynności. działania, płynności. Tak. Da Dark Souls działa po prostu jak marzenie. Cały czas trzyma, nie wiem, czy nie, wiem, nie wiem czy te pełne 60 klatek, ale jest super płynne, a Bloodborne no ma problemy właśnie tutaj w tej kwestii. Ale zdecydowanie nadrabia tą oprawą i przyznam się, że Yy, na początku grałem na, na, na, na monitorze, miałem kons konsolę podłączoną do monitora i naprawdę tak mówię, tak ciemno jest, no, rzeczywiście chcą, żebyś tej pochodni używał. Później się kazało, że jak przyłączyłem sobie na telewizor, yy, jakoś tak, nie wiem, lepiej mi ten obraz wyświetlał ten czerń, te kontrasty były wyraźniejsze, to rzeczywiście mogłem się delektować tym, jak wspaniale w tej, że yy, naprawdę te tła wyglądałem i te wieże, do których prawdopodobnie na jakimś etapie, w jakimś etapie będziemy mogli właśnie, więc yy, Bloodborne Znak jakości, prawda? Tak, zdecydowanie. Tak, Dla mnie znaczy. to jest gra roku na razie. Nie wiem, co będzie później. Za chwilę mamy przecież Wiedźmina. Później... Czy... Wyjdzie Wyrzysławie jak, jak, jakiś Talos pod koniec roku. No, jak Talos... Będzie dodatek do Talosa, nie wiem, tak? Więc... mnie, mnie Talos zmiażdził zupełnie. Więc... Mhm, uh -huh. zupełnie to jest gra, gra, w którą właśnie chcę, chcę zagrać, bo nasłuchałem się, że jest bardzo dobra. Talos ale ale jest bardzo... gdzieś tak nie mogłem znaleźć czasu i, i Talos jest właśnie na, na, na pierwszym miejscu takich gier, które chcę na drodze. Zapasowej się... listy. Tak, zapasowej listy. No, ale Talos, tu widzicie, no Talos takie gry genialne, jak tak. Bloodborne odciągają strasznie. No, bo to jest na długie godziny jednak gra. I to jest też, no przez to, że to jest gra RPG, to, to, to budowanie postaci, to bycie coraz to, ten wyższy poziom, coraz silniejszym, coraz lepiej sobie radzisz. To jest taka niesamowita satysfakcja, że właściwie y, nawet nie boli tak bardzo, że wiele rzeczy musimy robić y, po, po stokroć. No, moja żona ostatnio stwierdziła, że to jest jedna z przyjemniejszych gier do patrzenia, jak w nią gram. Nie wiem czemu ale tak A przecież to jest najbrutalniejsza ze wszystkich gier. Jedna z tych to właśnie to, jak to potem, jak to wczoraj usłyszałem, że jakby on miał tak nasączony ten płaszcz, to mu ciężko było go nosić już chyba. to jest po prostu cały czas, czerwony. E, I dziękujemy Ci, Resławie, że znalazłeś ten film Wiem, że jesteś zabiegany, i dziękuję, że właśnie mogę się podzielić uwagami mam nadzieję że jeszcze może zrobimy taką dodatkową prostu jak wszyscy y, y, y, przejdziemy bloodborne to to będzie jakieś tak takie, my, my przejdziemy a będzie robił new game plus plus nie, nie, to, to z tego co czytałem, to plus jest mocno trudne, więc a są, a bosowie, do których podchodziłem na no, rekord to chyba z dziesięć razy, więc nie wiem. Ale te dziesięć razy, właśnie nie wiem czy, gdzie to tak jest, że dziesięć razy to jest dużo. Ja dziesięć razy podchodziłem chyba do tego kleryka na początku. Bo ty, bo do kleryka problemu, podchodziłem siedem z... razy. Ja sobie liczę. Ja, ja miałem robię. problem z kamerą. Ja wam się muszę przyznać, tak się przyznaję ciągle do, do, do takich słabości, jeśli chodzi o, o Blackboard, że yy, pokonała mnie w wielu momentach kamera i to przełączanie się, że czasami bardzo szybko gubiłem namierzanie. Przy wielu bo bossach letnie wyłączy jest... Przy tak, wielu bossach jest... dobrze wyłączyć. Są bossowie, których, przy których używasz pistoletu do ich sparowania, też zablokowania, to wtedy oczywiście trzeba ich mieć na serwniku, ale jest wielu bossów, których najlepiej zaciukać, w ogóle wyłączając sobie to namierzanie ponieważ ono utrudnia, zwłaszcza jeśli chodzi o takich bardzo dużych bossów, jak właśnie Bestia Kleryka, później no, inne, nie będę mówić. Znaczy, ale przy tych dużych bestiach po prostu dobrze się tańczy tam między nogami, unika się, tylko bardzo trudno jest złamać ten moment, ten kierunek, w którym trzeba po prostu bić. A, a jak bestia potrafi gdzieś odskoczyć, to też jest tak... Znaczy, ale to, no, to nie jest tak, że te bestie są nie do pokonania. nie? I, i, są i do ten... pokonania. Jest no jeden to... boss pod koniec, opcjonalny, bo tam jest dużo bossów opcjonalnych, którego... Można zabić, znaczy, chyba głównie właśnie przy, przez cały pistoletu ogłuszanie go w odpowiednim momencie, podchodzenie i zadawanie tego morderczego uderzenia, no bo inaczej jest bardzo ciężko. A, a właśnie, jeśli się potrafi, jeśli już się wymierzy. Mhm. Do, do niego strzałem. Co prawda musiałem uzupełnić naboje własną krwią, bo zużyłem cały magazynek ale, ale udało mi się go za pierwszym razem. A to, to jest to, bo zauważyłem, że czasami jak się coś naciśnie, to się używają. To do góry. to mógł wtedy pięć z własnej krwi. krwi I one są mocniejsze A... odrobinę. A to widzicie, nie wiedziałem tego. Tak człowiek się uczy. <laughs> <laughs> widzicie? Ja po prostu nie wiem jak, to, że udało mi się tak daleko dojść. Czuję, że, że to jest chyba jakiś. Co przymoc. więcej, co więcej, nie, nie musisz się leczyć, kiedy Stworzysz te, p, p, p, tworzysz pięć naboi yy, i wtedy ci spada energia życiowa, ale mm -hmm. ona spada nie natychmiast. Jeśli do, dopadniesz jakiegoś przeciwnika i zadasz mu ciosy, to tak jakbyś odzyskiwał energię y, tak. y, od niego w walce z nim normalnie. Bo właśnie, tu jest mm -hmm. ten, ten system, którego nie ma w Soulsa, tak? Regain, odzyskiwania tak. energii życiowej poprzez zadawania, mordercy, znaczy tam, zadawania ciosów w ogóle. I y, co, co ciekawe, można odzyskiwać energię życiową, nawet jeśli przeciwnik zabije, tam widać tak jakby unoszące się jakieś fluidy wychodzące z niego, jeśli cały czas się jeszcze ciacha w tym momencie, to odzyskujemy energię. Ta, ta, ta drobna zmiana, prawda, w tym i też brak jakby takiej większej konsekwencji w umieraniu, jeśli chodzi o, o przynajmniej nie spotkałem się do tej pory z tym, żeby, żeby nie wiem, zmniejszało mi się życie żeby, żeby tak jak był w poprzedniej że na przykład, nie wiem, miałaś połowę no ale tracić, możesz życia. tracić te swoje echa ale. Nie? To jest, no ale echa właśnie, to jest to jest stały element przecież z echami też jest ta, ta, ta, ta ciekawa rzecz, że yy, czasami ta kraw jest wypita przez jakiegoś potwora tak, ja on wtedy trzeba ma o, oczka świecące. tak, czasami po prostu gdzieś znika, ja miałem nie, dwa, trzy, sobie sobie trzy takie przypadki jest, nie, znika. Nie, nie, miałem. nie, ale właśnie no. chodzi o to, że ani ten potwór który był blisko, nie, nie wypił a to taki, nie musi być, być jakiś, który był blisko, w sensie. no, mógł być jakiś, który przechodził a może być gdzieś dalej Turysta. No. Johnny Depp przeszedł, wypił i uciekł. No, na przykład. Ale miałem tak dwa, dwa razy po prostu, że miałem, no, powiedzmy na, na tamtym etapie to było dosyć dużo tych tych, tych ech i no, po prostu byłem zrozpaczony. tym. Teraz ja straciłem tych, 55 tysięcy, tak. więc... A, no. to jest nic, no. Ja na, na początkowym etapie straciłem 14 tysięcy, mając gdzieś poziom, nie wiem, 20 któryś. Spokojnie mogłem sobie tam dwa levele wybić, ale wiecie, to też, też jest ważne, że okej, okay, czy ja wracam, żeby sobie podlevelować postać, czy pre do przodu eksplorując nową prz przestrzeń, przecież tak. może jakieś że, że będę musiał znowu tędy przejść i znowu z tymi samymi przeciwnikami. Tak, tak, dokładnie. Ja zauważę, Ale no, to, jest, to jest właśnie no, to jest ta gra, prawda? Na tym to polega. No, zazwyczaj staram się przejść do momentu, aż odkryję jakieś przejście, które pozwoli mi szybko wrócić do, do, do lampy. No ja, Jeśli... ja wczoraj się zdenerwowałem, jak to miałem chyba z 15 tysięcy ech i bardzo dobrze szło mi omijanie Gatlinga, po czym e, potknąłem się na jakichś krukach i nie udało mi się odskoczyć za zasłony i pan z Gatlingiem nie dopadł. Myślałem, że powiedziałeś, że tam, bo ja się raz na tej kawce się z panem z Gatlingiem, nie, nie ważne, naprawdę. <laughs> Nie, nie warto. Po prostu on, jeśli z nim będziesz. Ale prostu... mówię ci, że ta, ta przyjaźń jest jakoś taka... Właśnie no, ciężko zaskarbić sobie jego przyjaźń. Jak, jak teraz jest. powiedziałeś, że właśnie masz nikogo nie zabić. Ja rozumiem, że nie, nie, nie, nie. Masz... To nie tak. Kiedy zabijać, możesz. musisz tak. Przede wszystkim musisz zabić bestię. tę którą tam mroczna bestia par. Ona jest w niewidocznej wiosce. I... Kiedy, kiedy ja rozumiem, może... że gracie wszyscy w, w polską wersję językową, tak? Nie, ja, ja grałem w angielsku, ale tak mi się wydaje, że Unseen Village to będzie mhm. niewidzialna wioska, tak. ehm, mhm. bo, bo znalazłem po prostu na początku takie jakieś pierdełki, które mi przeszkadzały po polsku. Mhm. Takie drobne błędy, które jednak prowadziły mnie w żynach, bo no. z przełączyłem na angielski. Ehm, Taki ale... Google Play e, translator. Nie, nie, nie, nie, absolutnie nie. Ogólnie polska wersja jest by całkiem przyzwoita, ale po prostu coś tam, coś, coś tam, już nie pamiętam, coś mnie raziło. W każdym razie, jeśli zabijesz tą, tęże bestię i dostaniesz się do diury, czyli do tego pana z gatlingiem, tak, żeby on ciebie nie zauważył, czyli żeby do ciebie nie strzelał z tego gatlinga, to jest możliwe, jest kilka przejść, to wtedy on się uzna ciebie za godnego zaufania łowcę, przekaże ci swoje rzeczy w zasadzie. Znaczy, może nie Gatlinga, ale przekaże ci możliwość zakupienia, zakupienia tego u posłańców tam w śnie. Da ci też specjalny gest i coś jeszcze. Tylko warunkiem jest to, żebyś, żebyś nie, nie dał się złapać właśnie pod, pod ostrzałego Gatlinga. To, że czy wcześniej tam e, zabił, zabiłeś coś starym Jarnam czy nie, to nie ma żadnego znaczenia. Ja, tam ja stary Jarnam wyrżnąłem kilka razy pod rząd. E, mm -hmm. Tylko później, żeby do niego dojść. Tak, żeby on ciebie nie zauważył, i zabić tą bestię, i będzie wszystko to. A jeszcze nie powiedzieliśmy nic, co prawda, ja jestem od tego bardzo daleki, ale już tam po, po forach, z tego co widziałem, jest to istotny element rozgrywki, czyli lochy. Te bonusowe. Byłem tylko, jednym. Tam... byłem tylko w jednym. Zginąłem szybko. Ale nie, zabił, nie, nie, nie, nie zabili mnie przeciwnicy, tylko pułapki. Tam są takie wahadła y, zastrzane. za jakieś takich challenge roomów czy coś takiego? Znaczy, tam to, że... jest jakiś motyw jest. z tym, że zdobywasz kielichy i w śnie tak, jest jest właśnie kielichowych nazwijmy to w cudzysłowie tak. musisz dopełnić rytuału, czyli musisz mieć specjalne składniki żeby za pomocą rytuału i złożenia tych składników w kielichu otworzyć sobie przejście do danego podziemia ja mam tych chyba trzy kielichy albo byłem tylko w jednych podziemiach tych pierwszych i no i później sobie pójdę jakieś skończę grę. na razie jest, znaczy przeciwnicy nie, nie taki deser, tak. prawda tak, przeciwnicy, znaczy powiem tak Wszedłem do tego podziemia i mi się to trochę niedobrze zrobiło, bo nie wiem, jaki chory umysł to wymyślał, w sensie wiesz, nagromadzenie trupów powykręcanych i jakiś, no, widać, że osoby te umierały w strasznych mękach. Spowodowało wręcz, no, takie lekkie y, zasłabnięcie moje, no, nie wiem, dla... Nie, no, jest, jest, ta gra wywołuje no, w... Pewien dyskomfort. Tak. Znaczy, ja nie wiem, nawet o tej ilości krwi, ale rzeczywiście, no jest, jest ten taki obraz szaleństwa, który się przełama. Wiesz, te postacie siedzące na, na krzesłach z jakimiś klatkami na głowach, wiesz, de deformacje przerażające. Tak, no to tak, jest. Tak, tak. To jest straszne, naprawdę. Jeśli ja idzie... muszę sprawdzić, czy, czy Poligon coś napisał o tym, że się zabija ludzi na w inwalidzkich. <śmiech> tak, poligon powinien napisać o tym, że, że gracze zostawiają napisy, że kobiety są straszne. <śmiech> Bo tam są takie kobiety, są takie panie z dzwonkami, które przy, przywołują, o, o, ożywiają cały czas y, przeciwników. Jak zabijesz przeciwników? Nie wiem, czy... I oni cały czas powstają i to są straszne. Nie wiem, czy pamiętacie najlepszy tekst, znaczy jeden z moich takich ulubionych notatek zostawionych przez graczy w Dark Souls pierwszej części. Tam jest takie miejsce, gdzie za drzwiami jest taka ogromna postać właśnie takiej, takiej kobiety. Już nie pamiętam, księżniczki i tak dalej po prostu. I zaraz przed, przed wejściem było coś tam tekstylu nice chest czy coś hmm. wiesz oczywiście tam mógłbyś to jako niezła skrzynia no nie ale no, jak ktoś na język angielski to wie o co chodzi i to było rewelacyjne mnie, że ta postać jest no jest olbrzymia no nie? i to nie, no, nie wiem do tych notatek jest trochę ale też staram się jakby nie wszystkie czytać ale się przydają jednak to też jest piękne właśnie ta, ten taki bardzo niezwykły multiplayer który ja bardzo bardzo lubię że widzisz te cienie, no to to wszystko, co było poprzednie cześć tak widzisz cienie innych graczy, widzisz jak giną, widzisz ich plamy krwi, możesz zobaczyć, co się dzieje, no i oczywiście ten niezwykle ekscytujący moment związany właśnie z inwazjami. Nie zdarzyło mi się jeszcze, ale wiem po prostu jak to, jak to wygląda i po prostu boję się takiego momentu, w którym... A, spoko, ty raz raz giniesz, giniesz. Dobra, to dziękuję jeszcze raz Sławie. Dzięki wielkie. Naprawdę rewelacja, że udało się tak spontanicznie spotkać i nagrać bardzo ciekawą dyskusję. I, I mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze będzie okazja y, pogadać, wrócić do Bloodborne. Być może będziemy wtedy jeszcze rozmawiać o doświeżonej wersji. <grystanie> <grystanie> <grystanie> Jasne. Trzymajcie się w takim razie ciepło i do usłyszenia następnym razem. Kącik towarzyski. No no, to mamy zamkniętą część Bloodborne. Ja to specjalnie oznaczyłem dla Was wszystkich, moi drodzy, y, którzy boicie się spoilerów no ale jak już jesteście tutaj, to nie słuchaliście tej części o, o Bloodborne, żałujcie, była bardzo ciekawa rozmowa gra jest wyjątkowo interesująca, ale to też jest tak, że w tym momencie jest bardzo mało interesujących tytułów, jesteśmy naprawdę, ja to mówiłem pół roku temu, prawda, kiedy robiliśmy sobie takie podsumowanie pierwszego roku tej nowej generacji, mówiłem, że jest mało gier no i rzeczywiście, no właściwie teraz jest Bloodborne i Bloodborne ci wystarczy aż do Wiedźmina, prawdopodobnie i, I później, jeśli Wiedźmin będzie na no. wciągającym wciągający całą długą, ciekawą grą, to być może, nie wiem, co tam wychodzi, czy coś w ogóle wychodzi w wakacje, czy dopiero będziemy tak naprawdę interesowali się tym, co wyjdzie we wrześniu. Znaczy, co ja się, ja się od pewnego czasu przestałem interesować datami premier nadchodzących tytułów. To po prostu, jak nagle się pojawia, to się cieszę, że jest, bo i tak nic nie jest pewnego. Tak. Tytuł, który ma być zapowiadany na konkretną datę, trzy razy się przesunie, więc... Ale z tego, co wiem, to jakoś chyba w Batman się pojawia w wakacje, czy w, w czerwcu w ogóle? Jeśli się pojawi oczywiście. No, no ten, A ten poza tym Arkham na Wiedźmin na... oczywiście... Night. Night, Arkham Knight. Mm -hmm. Wiedźmin się pojawi. Powiem e... tak jakoś? Tak, ale poza tym to ja tam nie wiem w ogóle. Realnie na konsolach to nie za bardzo co. Czyli nie, że teraz można powiedzieć, że tak, no, no na konsolach, na konsolach, ale no, Wiedźmin się pojawi też na, na PC. Już niedługo, też właściwie na dniach, być może, jak słuchacie tego odcinka, to już to się stało. GTA V w końcu na komputery osobiste. No, podobno Klasy tak. Klasy IBM. Jestem strasznie ciekawy, jak oni to zoptymalizowali. Wiesz, co ja się. Tam, wiesz, no, dla tych Na boją, już śmiega podobno. Znaczy, ja nie wiem, już nie, a tak już jest? No, tak słyszałem. Ale wiesz, generalnie na, na, na, na konsolach, jeśli ktoś się boi optymalizacji, kupuję ps 4, która kosztuje mniej więcej tyle co e, GTX 970. I do tego dokupuje sobie gra i nie martwi się o nic. A jeśli. lub Xboxa one. Jeśli ktoś bardziej Xboxy sobie ceni, na Microsoft. Ale dla kogoś, kto myśli o właśnie persetowej wersji GTA 5, to on wiesz, to on ma taką maszynę, która mniej więcej wielkością przypomina, ja wiem, takie 2x2 metry szafka, gdzie masz Titan, Titan Z, wkład SLI z superprocesorem, wiesz, chłodzenie wodne i tak dalej. I oni czekają na to. I oni się nie martwią o optymalizację, bo nie wiedzą, że nie będą grali w 4K. Wszystkie najlepsze jakieś <głos> właściwości tam graficzne, wszystkie będą na ten. Już na pewno e, kilka dni po premierze będą jakieś mody. E, aczkolwiek ta gra wygląda tak fenomenalnie, że, ta, że to nie trzeba na przykład nic poprawiać, bo e, ja, ja, ja pamiętam czasy, e, kiedy z, z moimi znajomymi tak po prostu e, lubiliśmy modować GTA. Tylko, że nie osobiście. W tym sensie, że nie, my nie budowaliśmy modów, ale instalowaliśmy te mody, które na przykład zmieniały samochody, czy w Vice City, czy w San Andreas, na, na, na bardzo realistycznie zbudowane modele. Wiesz, te proste samochody, które przypominały mm -hmm. tylko jakieś marki ja, i tak, tak dalej, to, to, to, wymieniałeś. jakieś Ferrari, Lamborghini. Ale no przecież jak się tam gołowości... ogląda na YouTubie mody do czwórki, to tak gra wygląda fotorolistycznie, oczywiście. inaczej, tak. że... Otóż Potrzeba to. komputera odpowiedniego, żeby działała, ale słuchaj, a tak w trakcie tego jak mówiłeś, to zerknąłem na upcoming releases mhm. i mamy tak, Mortal Kombat 10, 14, albo wiece, X, nie? X. Nie, Albo ten... X, tak, Assassin's Creed Chronicles, czyli to taka gra, która wygląda jak gra z komórek. No taka platformówka tego zasłyszałem, mm -hmm. tak? Tropico 5 mm -hmm. co tu jeszcze jest? Broken Age Complete Adventure na koniec kwietnia, jeśli wyjdzie. Broken Age to chyba tylko tych, co wspierali tą grę na Kickstarter. Ja no. bardzo chętnie, powiem Ci tak, oglądam ten serial y, sukcesywnie i z przyjemnością zagram w to, jak to już wyjdzie w końcu. Co więcej, będę okrutny i zagram w to na konsoli. Bo, bo tak, Bądź jeszcze nie? bardziej okrutny, zagraj na wicie. <laughs> no, Może nie jednak, mhm. ale, ale z przyjemnością w to zagram. Natomiast patrzę dalej w, w daty i tutaj jest coś, co mnie interesuje, czyli Wolfenstein The Old Blood. Mhm. 5 maj. No nie, no tak, no przecież. Master, Final Fantasy 10 to dziękuję bardzo. Ja się obawiam tym, że jesteśmy przy The Old Blood. się obawiam, że ta gra będzie zbyt oldschoolowa. Kurczę, ja się właśnie zastanawiam, w którą stronę oni pójdą, bo The New Order był super, był doskonały, rozmawialiśmy o nim, obojgu nam się podobał. Gra roku no według czy tam jedna z kilku. Ja tam dałem chyba. Świetny, świetny tytuł, natomiast ona nie do końca była takim starym Wolfensteinem. Tak? No to nie była mm -hmm. gra, gdzie po prostu szedłeś przed siebie i strzelałeś, tylko tam miałeś tych MPF-ów, tak. Haba. no super sprawa. Wygląda jednak, ten trailer był taki, jakby to był powrót do przeszłości bardziej, nie? Mm -hmm. W takim stronie. No ale zobaczymy, to będzie standalone w ogóle chyba. Tak, Czyli tak. Czyli zagramy na pewno. Ja jeszcze, że mówiąc, liczę na wersję, jakąś taką, taki dobry bundle na, na, na Steamie, bo e, ja miałem, ja grałem w wersji PS3 i, i, i ta gra była na tym silniku Idę e, i The Tech 5 czy ID mm -hmm. Tech 5 czy ID, ale to chyba ID się czyta. W każdym razie ta gra ona była ultra płynna, miała 60 latek, więc to się czuło, że gra się fenomenalnie, ale no, tekstury były paskudne. No ja na przykład grałem i, i nie miałem tego problemu. I, za, znaczy, tak, nie, i tak to nie właśnie. Że było I tak gra przepięknie wygląda. Te no, czy znaczy przepięknie, mi się bardzo podoba. O, tak, to, tak się wyraża, że mi się bardzo podoba ten klimat tej alternatywnej historii, w której no, trochę się to, losy Europy potoczyły, w, powiedzmy, w złym kierunku, ale to jest fascynujące. Tak jak mówiłem, jedną z moich ulubionych e, takich filmów w tym klimacie, The Fatherland, z, z, z, z, y, który, który po prostu opowiada też taką e, e, historię no, dla nas przyszłości, ale to taki, taka właśnie przyszłość, kiedy Niemcy wygrali wojnę i co by było, gdyby, gdyby zaczęli się właśnie tak, nie wiem, dominować w Europie. jak, jak to, tak jest. I tak, i, i Wolfenstein świetnie to oddaje, świetny klimat. No i w, The Old Blood, no to raczej właśnie powrót do korzeni. Niemniej, znaczy on trochę, on trochę jeśli tam jest wyglądał, jakiś jak wez, zalążek fabuły... Film Tarantino, tylko z serii tych... Jak, jak to się nazywało? Ten taki duet filmowy, który oni zrobili razem z Rodriguez'em. E, Mówi, e, Death o Proof. O i... Serce. Tak, tak, tak, właśnie. Mm -hmm. The, jak, the i... Grindhouse, to chyba Grant była taka seria. House, oh. Takie dwa filmy chyba. Death tak, Proof tak, i, i... Tak, I Plan Terror? Tak, tak, tak. Coś tam... Terror from the Planet... No jest tak. w, w każdym razie To właśnie właśnie Tak się zapowiada, ale czekam Jak najbardziej, to jest tytuł, który koniecznie chcę zagrać Planet I Terror, nadzieję, że tak, nie, Planet, Terror no, się Planet Nie zawiodę, no potem mamy Wiedźmina mm -hmm. Farming Simulator yy, Co tu jest? Batman Arkham Knight, 23 czerwiec Mhm mm i już tak naprawdę... No Mad Max, ale to jest wrzesień, to ja już jak wrze, wrzesień widzę, to nie wierzę na razie, więc... Zresztą wrzesień będzie należał do Metal Gear'a tak. bezsprzecznie. A jeśli chodzi o Xboxa, bo to czytałem z listy PS4, więc może jakiś ekskluzyw. No, State of remake tej tam gry z 360, ale oprócz tego nic innego, poza tym, co już mówiliśmy, nie widzę. No, Quantum Bake został przeniesiony na 2016. Tak. Trochę smuteczek, ale z drugiej strony ja nie mam nic przeciwko jednak tym opóźnieniom. Niech one sobie wiedzą, kiedy chodzą, tylko niech jakby dostarczą to, co obiecują. Więc ja wiem, że też wpadnę niedługo do Biedronki, bo tam jest kolejna część fascynującej gry hmm, Przygody Mechanika. Tytułu, to twoje goty dopiero. Car Mechanic 2015. No to jest, to jest powiem ci, że to jest tak fajna, przyjemna gra właściwie dla takiego... E, znaczy odmóżnienie tak zawsze brzydko brzmi, że chcesz się odmóżdżyć, nie? Że ten, ale nie, nie o to chodzi. To jest typ takiej gry relaksującej. Że, sobie, wiesz, no niektórzy lubią sobie dłubać przy samochodzie. dla, dla Takie hobby. Tak? I tu możesz to zrobić wirtualnie. Zresztą jak sobie popatrzysz, jakie to te seri ten simulator, nie? Niemcy wydają to, to, to, to byłbyś w głębokim że Okazuje się, że ta, ta, taki car mechanic simulator to jest jakby najbardziej growa z gier tych wszystkich, hmm. nie? Tam symulatory farmy, no to też jest pewnie pasjonujące coś, albo tam przejażdżka 200-300 km ciężarówką się sprzedaje w jakiejś kosmicznej ilości. Zdecydowanie, zdecydowanie niesamowite. Zresztą Niemcy to, właściwie oni mogliby chyba tylko takie gry wydawać i, i ten rynek niemiecki gier to by się prężnie rozwijał. I przygodówki. Tak, no i przy, tak przygodówki. Ja, ja w, bardzo lubię właśnie te point and click i y, one dzięki Niemcom e, no mają się dobrze, tylko też jest kwestia tego, żeby one też, nie wiem, wychodziły na ten rynek, no nie, na polski były tłumaczone i, i, i... Ale to jest inna historia, to jest zupełnie coś, coś innego. Czyli tutaj widzę, że próbujesz mi, pierwszy udowodnić, że coś tam jednak wychodzi, że to nie jest taka totalna znaczy, posłucha. No, coś tam będziemy grali przecież na pewno. No. Nie może być tak, żeśmy mieli nagle brać się za te gry, które nie skończyliśmy w 2014. a w to, No właśnie, 2013. to jest niedopuszczalne. Czy jest tutaj jest ktoś, kto nie skończy na przykład Dishonored, no, może ludzie, którzy dopiero niedawno kupili konsolę. Aha. I od razu plusa, bo... W, no to w, się łączy, nie? W ofercie plusa właśnie jest dizon, co z jednej strony... W, oferta bardzo zacna, a z drugiej strony no już grałem, więc jakby nie do, nie do mnie skierowana, ale... Znaczy, no ja chcę, chcę zobaczyć tego Never, Never Alone, mhm. bo to była gra, która dostała tam 10 na 10 w Eurogamerze bodajże gdzieś tam jeszcze. Ona miała kompletnie, miała mhm. recenzję, gdzie ludzie mówili, że to jest gra genialna i mistrzostwo świata i zarazem, że syfi, kiła. No. Więc chcę się z tym zapoznać. Ja churek. tylko tak naprawdę pograłem w, w dłużej z tych gier, które są w plusie teraz tą platformówkę. Ja przy, nie wiem, czy ja dobrze wymówię tytuł. Się... Aru coś tam? Aru's Aru Awakening. Tak, tak, tak. Tak. Też bardzo sympatyczna. Wiesz? Ona jest, ma taką rysowaną grafikę, takie sterowanie jest dosyć ciekawe, bo jest gra platformowa. Sterujesz ty, takim, takim zwierzakiem trochę... W, takim humanoidalnym, o którym przypominam małpa, ale to nie jest chyba małpa, porusza się troszeczkę jak gory, nie? O, Tak to powiem. O. Ale powiedzmy, jedną gałką sterujesz y, ruchami tego, tego, tego swojego protagonistygo zwierzaka, a drugą gałką jakby... Y, druga gałka odpowiada, to, w którą stronę jesteś skierowany, wiesz, głowę, no nie? Czy w ogóle cały ciało, czy na przykład możesz iść w, w prawo, ale być skierowanym w lewo itd. i tak dalej. I to się wiąże z tym, że... Y, wykonujesz jakieś ewolucje w powietrzu, masz jakieś umiejętności, tam dochodzi o do jakaś umiejętności teleportacji itd. i tak dalej. I naprawdę no jest, jest bardzo ciekawa właśnie taka gra logiczno-platformowa, w której musisz przejść z punktu A do punktu B, pokonując jakieś przeszkody, nie, właśnie y, czy jakieś rozbijając ściany, czy robić jakieś takie podwójne skoki, y, czy, czy gdzieś y, omijając jakieś przeszkody, właśnie na zasadzie takiego, y, nie no, no, używania szarych komórek, tak, że, no, to są rzeczy, które są śmiertelnie niebezpieczne dla, twojego, dla twojej postaci, dla ciebie i, i musisz je ominąć właśnie, korzystając z tych umiejętności, że nie wystarczy tylko biegać i skakać, tylko też trzeba kombinować. A i... jak to wygląda? Bo ja widziałem jakiś filmik i nie byłem pewien, czy to on po prostu jest w takiej słabej jakości, czy to gra tak wygląda. Czy znaczy, to jest takie rysowane, ale pikselowo staromodnie, czy... Nie, nie, nie jest staromodnie rysowane, piksel... nie ma tam pikselozy w tym sensie, nie, ale, ale to jest taki, jest taki że widać taką jakby kreskę, że to jest taki, że to jest rysunek, że to jest stylizowany na rysunek. Oczywiście te, te kolory są, e, mm, tam jest taki, taki mocny pomarańcz, żółć, nie, wiesz takie, takie kolory tam tam e, e, w, są, są najsilniej eksponowane, to czasami powoduje, że, że, że nie widzisz wyraźnie tego, co się dzieje, ale to jest coś, do czego się bardzo szybko przyzwyczajasz, nie? więc jakby to, jest, to jest bardzo stylizowana gra, Wiesz, graficznie to jest jednak coś w kierunku właśnie takiego, takiego bardziej artystycznego podejścia, niż do jakiegoś takiego bardziej jego funkcjonalnego, że musi być wszystko przejrzyste, czyste, jak na przykład, nie wiem, w Mario, że masz te lewele takie chirurgicznie, precyzyjnie wyraźne, ale, ale no w, w... Mi, się, mi się bardzo podobała ta grafika, że ja słyszałem, że tam yy, yy, przez to, że ta gra tak wygląda, to, to yy, nie wiem, gdzie kto gdzie tak mówi, może koledzy z Formogatkiem wie, że to jest taki Ori dla ubogich Musiałem sprawdzić. Jeśli to nie oni, to, to, to przepraszam, ale gdzieś usłyszałem takie, że to jest właśnie... Chyba oni, chyba oni. Tak, że ktoś tam powiedział, że to jest takie, takie e, Ori dla, dla, dla ubogich. Być może, ja wori nie wiedziałem, ale o, o Ori słyszałem mnóstwo No e, właśnie możemy porozmawiać o Ori, bo ja grałem w Ori, e, nawet przyszedłem w Ori i y -y. się zachwyciłem i zakochałem To też jest taka platformówka logiczna, prawda, tak? Tak, to jest platformówka, czy logiczna... No, metrowalizanie, metrowalizanie, okasolowanie. tak, tak, tak, tak, tak. Gdzie, gdzie odlokowujesz nowe umiejętności, dzięki którym możesz przechodzić do już przecież nie mogłeś się dostać mhm. i tak dalej, i tak dalej. Ori jest niesamowicie przepiękną grą. Ona, ona jak ją zobaczysz, to potem nie mhm. jesteś w stanie uwierzyć. to jest ciekawe, jak grasz, to przez to, że ona jest dość trudna momentami, to nie zwracasz na to uwagę, ale jak później oglądasz sobie filmiki z, z Ori, mhm. to jesteś w stanie dostrzec tysiące przepięknych szczegółów i drobiazgów I znaczy, wiesz co, w ogóle zdjęcia wyglądają rewelacyjnie, wiesz, że jest ta, ta gra światła, wiesz, te te, te, te smugi światła przebijające się, ta woda, ta, ta zieleń, ale też ten, ten, ten, ten mrok lasu, no, to wszystko na tych zdjęciach widać, to wygląda rewelacyjnie, właśnie, wiesz, właściwie w zdjęcie, ruchu każdy screenshot z, Pamięci, z tej w gry ruchu, to nadaje się na tapetę. W ruchu no, wygląda jeszcze lepiej, ta gra jest przepiękna, jest muzyka cudowna, tam, tam można spokojnie sobie soundtracku słuchać, tak po prostu jako tła do pracy czy tam do czegoś innego, mm -hmm. bo, bo jest super. To jest, ja, to, ja jest to jest gra, która wyszła zrobiłem... na Xboxa one i na pc, I na PC -ta. też, tak? tak, tak, tak? Ori and the Blind Forest, tak się chyba Dokładnie. nazywa. Ja grałem tak. na, na Xboxie. Yy, w ogóle to tam zrobiłem wideorecenzję. Jak ktoś chce zobaczyć to w ruchu, to może sobie moją minutówkę z Ori'ego wyszukać. Mm -hmm. Jest, yy, Zakochałem się. Słuchaj, dwa wieczory, czy tam trzy codziennie gra punkła, bo ona jest na jakieś yy, no, 7-8 godzin, nie więcej opowiada piękną historię. to jest typowa baśń, którą spokojnie i ten design świata, wszystko mhm. mogłoby to się znaleźć w, w jakimś filmie Studia Ghibli to hmm. mi właśnie przypominało trochę tym tym klimatem wiesz, jakieś takie stworki e, jakieś postaci no polecam absolutnie hmm. to zdecydowanie warta zobaczenia no Zagrać w tego Aru Awakening i sobie zrobić porównanie, bo... bo... No być może właśnie to jest to, że Ech, kiedy przejdzie się to. Zory in Blind Forest do, do Arus Awakening, to, to uderzy cię też jednak, że, że tu że, że nie ma takiego, tej, tej, tego poziomu szczegółowości i że, że ta gra jednak no, idzie bardziej właśnie w rysunek niż, niż taki, taki, taki, taki, taki interesujący no nie jak to też bo nie chcę powiedzieć, że render czy coś takiego, bo to jest jakieś mało mało. E, w Ori, to, co mnie urzekło niesamowicie, to to, jak bardzo para kolorów została wykorzystana na przestrzeni całej gry. Czyli masz wiesz, etapy, które są w zieleni, w kolorze niebieskim, w fiolecie, w bieli, w, w czerwieni, w pomarańczy. Mhm. Naprawdę warto sobie, jak ktoś nie widział wcześniej, e, wyszukać, coś popatrzeć, po, po, popatrzeć po, posłuchać tego, jak mhm. to wygląda, bo gra jest ujmująca. No i jak ktoś nie ma Xboxa, to na PC e też może sobie w nim zagrać. To jest dobra wiadomość, no. I warto. <grym> tak. Naprawdę warto. Z... koniecznie. Wręcz powiedziałbym, że trzeba. Też tu mogę dać od siebie certyfikat polecalności. Yy, znaczek jakości jest. Yy, tak. Coś jeszcze, Piotr grałeś? Nie. Mówię Bloodborne, powolutku sobie przybiłem. Ostatnio książkę przeczytałem. O, to, to zróbmy kącik, w... kącik kulturalny. Takie, Kącik kulturalny. Kącik kulturalny uwaga, uwaga, postanowiłem się spróbować z Przygodą z Owcą nie wiem, czy mówi ci coś ten tytuł czyli książką Murakamiego no nie, nadal jeszcze nie dalej nic nie dzwoni no Murakami jest z tego, co się dowiedziałem 1Q84 bardzo... to jest jego książka? E, jak, jak? 1Q84? Czy tak, się... chyba tak, chyba to jest jego ostatnia książka hmm. z tego, co się nie mylę, bo tam jest kilka tomów tego, nie? to bardziej Piotrek hmm. doktor Judem o Haruki, Haruki Murokami. Tak, dokładnie. Tego, tego, tego, ja to ja podszedłem na, na czysto do niego, bo wcześniej próbowałem przeczytać jedną książkę i się od niej odbiłem, tam po kilkunastu stronach, mm -hmm. więc spróbowałem drugą próbę. Czytałeś Przychoda od prawej do lewej? <laughs> nie, nie, bo słuchałem. Więc Aha. Więc nie miałem tego problemu. Mm -hmm. Książka jest bardzo interesująca, bo przez połowę historii możesz dojść do wniosku, że właściwie ona jest o niczym. To znaczy, po prostu przedstawi tam, jakieś tam przemyślenia głównego bohatera, lub bardziej, mniej lub bardziej powiązane ze sobą. Natomiast później w końcu pojawia się tam jakaś, jakaś główna oś fabuły bowiem bohater musi odnaleźć owce ze zdjęcia, które, które tam się w jego życiu pojawia. No i z tego, co ja nie jestem ekspertem, bo mówię, jedna książka Murakamiego jaka czytałem, ale słowo oniryczna się przychodzi mi na myśl, kiedy myślę o wielu, wielu fragmentach tej, tej, bo wiesz, nie do końca wiesz, co jest snem, co jest rzeczywistością, co główny bohater sobie tam wymyśla, co się dzieje faktycznie, zwłaszcza pod koniec, ale chyba z tego, co zrozumiałem i usłyszałem od innych osób w porównaniu z innymi jego książkami jest całkiem realna. To znaczy, nie ma właśnie takiego totalnego odjazdu, a, a jest raczej w miarę w miarę twardo stąpa po ziemi, ale bardzo ciekawie się to czyta. Czy też słucha, Rozumiem, to, że, to, że tak jak ty od tego zacząłeś, to tak jakbyś polecał właśnie, żeby Murak... No jak ja słyszałem taką opinię od, to. Od, przez to, że się raz odbiłem od y, kroniki ptaka nakręcacza, jakoś nawet nie wiem mm. czemu, to potem zapytałem, co, z czym jeszcze spróbować jego i właśnie dowiedziałem się, że warto sprawdzić z przygodą z owcą, bo ona jest, y, nie jest tak trudna jak niektóre jego książki. To znaczy można spokojnie ją po prostu, wiesz, na często, na często wziąć i przeczytać. No gdzieś tam jestem kilka niesamowitych motywów, bardzo interesujących, o których nie będę mówił, bo to są spoilery, jakoś tak. w pewnym sensie. Jest poruszona w kwestia kobiety, która jest modelką od uszu. Hmm. Czyli jej Ma piękne prezentuje, uszy. Tak, ma najpiękniejsze uszy na świecie I właśnie to jak to bohater zobaczył jej uszy I tam pracował nad zdjęciem Bo on pracuje w, w jakimś biurze reklamy I miał kontakt z jej uszami Na zdjęciu przez tam długie tygodnie To potem uznał, że musi ją odnaleźć żeby zobaczyć, jak wygląda reszta od u, oprócz uszu jej ciała. Nie zdradzaj, czy, bo to może być no, ciekawe, to czy właśnie reszta z jednej, jest tak interesująca jak uszy. Czy, czy, tak, czy, to, nie no. będę tego mówił. Warto, no, jest tam więcej takich ciekawych, w tro, bo to jest pisane w pierwszej osobie, główny bohater jest narratorem przy okazji, no i opowiada nam dużo rzeczy, jak to na przykład po pijaku wraca z, z, z baru i mhm. analizuje dokładnie to, jak być miłym pijakiem, który nie budzi sąsiadów wracając o czwartej w nocy do domu i że tam wiesz, staje, cztery kroki, oprzeć głowę o ścianę, wdech, wydech, kolejne cztery kroki, czy na przykład jest również odniesienie do Penisa Wieloryba, który stał się dla hmm. głównego bohatera pewnym symbolem jego życia płciowego. No jest dużo interesujących motywów. I, I moim zdaniem warto poczytać, zapoznać się z tą książką. No wiesz co, poleciłbym. Tak, jak tak wspomniałeś o tym, że jest modelka od uszu, przypomniała mi się taka scena, bo to był film Evolution. Tam David Duchowny grał e, e, taki, taką szaloną postać, który miał rękę w kloszu, bo też miał taką wspaniałą dłoń, która była wykorzystywana w reklamie i on ją trzymał w tym kloszu tak, żeby ona się nie zniszczyła. No, taki... Ale to jest trochę inny wydźwięk, powiedzmy, tego, tego było. Ale a propos książek, nie wiem, czy, czy, czy czytałeś albo słyszałeś o najnowszej książce Jacka Dukaja? To, miała zrewolucjonizować po prostu rynek e-booków, dlatego, że nie tylko miała tekst, ale też miała, miała obrazki. No i Słucham? miał trailer przede wszystkim chyba z tego, co No trailer, tylko, że widzisz, no, to, to nie jest pierwszy jak, jak ja słyszałem o tym, to jest oczywiście, każdy w Polsce, jak coś robi, to robi to pierwszy na świecie, nikt tego innego <sum> nie robi. A trailery na przykład, bardzo często, jak ktoś się, jest, się interesuje, to, to na przykład to Andrzej Pilipiuk do swoich książek robił i na przykład Skiba, Krzysztof Skiba znany muzyk i, i, i komik też właściwie, satyryk robił I, i, te, i to są też takie, wiesz, historie, które one są zwiastunami, ale na przykład też są wstępem do, do, do, do, do, do książek a ten, ten zwiastun, który ja widziałem to był jakiś taki perelowski policjant, który, który robił jakieś takie szemrane interesy chyba przehandlowywali też papier toaletowy w tym, w każdym razie to było, to był taki zwiastun do książki o wampirze, który żył właśnie w prl Ale wampir z M4, jeśli się czy nie mylę. Tak, czy z tak, M3, tak. Czy 3 tak. Tak, i, i wiesz, i, i zjazduny były, więc tu, powiedzmy, obalamy pierwszymi do o nowej książce Dukaja, że to jest coś niezwykłego. która się jasny. nazywa Starość Aksolotla, jeśli się Tak, nie mówiłem, bardzo tak. trudno się wymawia, przynajmniej mi tą nazwę. Nie, no, Aksolot to jest takie zwierzątko, które jest strasznie pocieszne, więc to znane No, powoła. być może tam u Ciebie, tam w Milanówku, tam <laughs> pewno jest tych Aksolotów sobie tam biegają to jest taki, swobodnie. taki stworek który jest wyjątkowo pocieszny, to on jest nie jest ani rybą, to jest tak, jakoś połączenie ryby, płaza, czy tam no, liczego, i No, wygooglałem takie... sobie tak wcześniej, jak to wyglądało i dla mnie to wygląda taki mały taki taki taki, taki, taki, taki ni to jaszczurka, ni to smok, ni to ryba, tak. Ale generalnie można je hodować w domu, w akwarium. No, tak, tak. absolutnie. meksykański bardzo popularny jest. Tak. Jak tak ktoś tak, by tak. chciał. Taki słodziak. Tak. A jak to ale... masz tu książki? Czy są słodziaki w książce? Znaczy, to jest tak, że książka, on tam, ona ma wyliczone, że tam jest tyle tych jakichś obrazków, że tam jest ileś tam hiperlinków i tak dalej, tak, ale to są wszystko rzeczy, które nie są jakby niezwykłe do tego, bo generalnie, zanim przejdę do fabuły, to tu rzeczywiście opiszę ten, ten techniczny element tej książki, więc w tej książce są grafiki, ilustracje, rewelacyjne, przepiękne, bardziej tak, takie cyberpunkowe, klimatyczne, świetnie wyglądają, ja, ja, jest ich kilka, tam, nie wiem, osiem, może trochę mniej, może trochę więcej, nie wiem, dokładnie musiałem policzyć. Jest dużo takich też grafik, jakichś takich rysunków, które jakby tak metaforycznie opisują pewien element, pewien punkt w fabule, tak? I to też jest tak. Jeszcze dodatkowo jest po angielsku podpis z, z jakimś takim, nie wiem, czy to z cytatem, czy to z, z jakimś takim wyrwanym, jakim opisem, który jednak jest, no tak, jak mówię, no taki metaforyczny do tego wszystkiego. No i też jest mnóstwo, mnóstwo takich przepisów dlatego, że książka jest pisana bardzo takim nowoczesnym, taką nową modą właśnie komputerową, tak jak na przykład, nie wiem gracze się posługują wrzutkami z angielskiego i tak dalej, to tak tutaj widać, że w, na pewnym etapie, wiesz, bohaterowie czy w ogóle ten język opisywany tego, język tego świata jest właśnie taki, taki to jest taka taka, taka nowomowa gdzie jest mnóstwo wrzutek e, takich i tak dalej. więc e, Tak jak na przykład nie, słuchasz menadżerów, którzy nie chodzą na spotkania, tylko, na, na jak, tylko mają jakieś bri briefingi, meetingi, nie mają spraw, mają case'y i tak dalej. Mm -hmm. więc Tylko, że to się odnosi przecież, do świata informatyki, do świata właśnie, nie wiem, gier, tej przyszłości i tak dalej. I więc, slang więc, tak, tak, no i masz właśnie przez to... Y, Dużo rzeczy, które są dla nas, powiedzmy jasne, one muszą być wytłumaczone czytelnikowi, który nie ma pojęcia, co to może znaczyć. nie? Na przykład nie wie, co to jest GeForce. No nie wie, co to jest GeForce, nie? No to mm -hmm. sobie klika na, na, na hiperlink GeForce i, o, i go przenosi do, do opisu, że GeForce to jest tam, nie wiem, karta graficzna, NVD, Pf bla, bla, bla. No i tak masz takich, takich przepisów, masz mnóstwo generalnie w, w książkach z tłumaczeniem to miałbyś tak, że miałbyś po prostu te footnotes, tak zwane z angielskiego, tak, czyli to, co jest na dole. Przypisy. przypisy i, i tyle, więc kolejny, kolejną rzecz teraz jakoś wyjątkowo dla tej książki obalamy. Tam jest jeszcze taki link, który jest w tej książce, że możesz się przenieść do strony Dukaja i rzeczy związane z tą książką, no też nie, nie chcę bardzo zdradzać, ale to, no, mogę powiedzieć, że to są takie figurki, że one są w plikach dla drukarek 3D, że jakbyś miał jakąś drukarkę 3D, to mógłbyś sobie to wydrukować, tylko że to są takie figurki, że naprawdę musiałbyś naprawdę dobrej jakości drukarkę 3D, żeby je ładnie wydrukować, bo, bo, bo one nie mają jakichś tam tego, a dwa, że no mało kto tak naprawdę to zrobi, więc to jest taki taki dodatek, pseudo dodatek, że to jest taki projekt e, interesujący, aczkolwiek do czytania on ci jest zupełnie niepotrzebny, jakby nie, on nie, nie, nie, nie z, ta twoja nie ja wiem, interakcja z książką się nie zmienia przez to, że masz dwie figurki do wydrukowania w 3D, jeśli chcesz to zrobić. Nie? I tyle. A czy to jest jakoś y, związane bezpośrednio z historią, z treścią, czy po prostu jako no no, czy... tak, że o, pyk, tu masz plik, możesz sobie wydrukować? Znaczy to tak, to już. Znaczy nie wiem, że na przykład ta jest postać opowiem... któraś, czy, czy, czy nie wiem, czy bohaterowie sobie przekazują ten plik. Nie, więc... nie, to nie jest więc związane właśnie z, z fabułą bezpośrednio, w tym sensie, że to jest na przykład nie wiem, mówi się o tym pliku i że i jest jakiś, nie wiem, artefakt, który. Wiesz, to taki, tym... gdyby odnosząc się do gwie... w, w Gwiezdnych wojen, gdybyś mógł wydrukować sobie małą gwiazdę śmierci. Mhm, czytając, nie wiem, opowieść o tam drugim no epizodzie, czy no być może to w tym kierunku by to szło, tak? czy, czy, ale to nie jest tak, że masz plany no nie, tych gwiazdnych świerci, które są też planami w tym tej, w filmie, tylko tu masz po prostu taką możliwość tego zrobienia, bo tam jest na przykład opisany robot, transformer tak zwany i ten transformer ma wysokość, wagę i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo jak sobie klikniesz druk 3D, to odnosi cię do linka, gdzie możesz sobie ten druk 3D, tą figurkę ściągnąć i wydrukować. Co, tak jak mówię, no nie, nie, jakby to jest normalny e-book z obrazkami, tam nie ma nic w tej książce, co było jakoś technicznie rewolucyjne. Interesujące jest to, że to jest wyjątkowo krótka książka, jak na, na znaczy jak na możliwości Dukaja, to bym ja powiedział, że to jest opowiadanie, bo to jest jakieś 120 stron, więc w ogóle to na przykład do lodu to się nie, nie ma w ogóle. Język w lodzie też był wspaniały, to był taki, tylko że on był, tak jak mówię, no, mi się bardzo lubował, bo był stylizowany na, na początek XX wieku nie? Na, to, na ten język polski tamtych czasów. I, i, i, i to chłonąłeś, prawda, że, że miałeś samą przyjemność z czytania tego. Tutaj przez to, że ten jest taki nowoczesny, że ten jest taki nam współczesny, on nie jest interesujący, on nie otwiera ci jakichś takich nowych... No tylko pokazuje, że po prostu Dukaj, jak sobie założysz, że będzie pisał takim takim językiem, to on potrafi to konsekwentnie robić i, i, i, i tyle, nie? No. jak już tak, nie wiem, przechodząc do fabuły, to pamiętaj, że to jest jakby historia świata apokalipsie, w której giną wszyscy ludzie, wszystkie żywe organizmy i ludzkość, część ludzkości, bardzo mały łamek ludzkości przetrwa tylko dlatego, że udało się jakby przed tą katastrofą przenieść świadomość ludzi, przynajmniej części, właśnie do, do, do, do, do świata komputerów, do świata, świata elektronicznego, tylko to, to, nie jest, to nie jest też tak do końca, że do internetu jakby te, te, te świadomości zapisane gdzieś tam na jakichś systemach, one nie mogą jakby swobodnie sobie egzystować w internecie, to jest wyjaśnione, prawda, w książce, dlaczego nie, tylko jakby przegrywają się, nie wiem, na jakieś maszyny, tak zwane transformery, więc jakby to jest świat, w którym jakby nie ma ludzi, ale są żywe roboty, takie, wiesz, które myślą, które no, nie wiem, próbują jakby odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, i to też jest ciekawe, że, że większość ludzi, którzy, którzy ocaleli, to byli gracze. Ze względu na to, że interesowali się nową technologią, więc mieli te systemy, których używali, dlatego, że te systemy miały być związane właśnie, nie z, z wirtualną rzeczywistością, czy z grami, czy jakby poszerzać I jakieś możliwości. Użytkownicy okulusa mają szansę przeżyć. Tak, że to był taki okulus, który, który cię przenosił, twoją świadomość jakby do, do innego świata i generalnie na tym to miało to polegać, że oni sobie zgrali tą świadomość yy, i, i, I jakby później się akcja przenosi w przyszłości, kiedy. No nie ma tego momentu tak, jakby opisanego, jest tylko powiedziane, że zakładają, wiesz, to te urządzenia i tak dalej, a później już się akcja przenosi e, nieznacznie, ale jednak w przyszłość, kiedy już widzisz, że, że większość ludzi jest, i podział tych, tych transformerów wynika właśnie z tego, jak w co na przykład grali. nie Tam jest jakaś gildia, nie wiem, fanów Warcrafta, gildia fanów hmm. World Fortress i jakby to też powoduje, że są, wiesz, tak jakbyś nie wiem, miał gildię, tylko że Akat, tego nie ma, dosyć ciekawe, że Akad tym się nie zainteresował Dukaj, być może nie wiedział gildii i w online bo to by była taka najbardziej zaawansowana, nie wiem, ekonomicznie, wiesz, futurystycznie. Z każdym względem. Tak, tutaj tak nie ma, ale, ale no jest, jest pewne rzeczy, no i też jest kwestia tego właśnie, co, co te transfery Meheri mają robić, nie? Co ci ludzie przyszłości mają robić i, i no, tak jak mówię, no, to nie jest książka, która porywa, niestety. To nie jest coś, to nie jest historia, którą chcesz poznać, szczególnie, że ona jest bardzo poszatkowana ciężko ją się czyta, bo czasami jest bardzo trudno odnaleźć jakieś spójne między tymi wątkami jakieś połączenie jest, jest tak, że są pewne przeskoki wiesz, że te rozdziały są podzielone na przykład na mówi, jako daty używa się dni po apokalipsie nie, i tam się tam 1k apo, nie wiem 10k a po 100 tysięcy k i tak dalej, że to oznacza, że tyle dni po apokalipsie i, i tam jest parę ciekawych, interesujących wątków, szczególnie, na przykład, kiedy, kiedy jakby część, część tych, tych, tych, tych transformerów, tych, tych ludzi, tych, tych, tych duchów zamkniętych w, w maszynie, tak, e, chce, nie wiem, odbudować ten biologiczny świat I, i, i to jest jaka, ta przyszłość taka niedaleka nas, ale kiedy kiedy już się mówi o tym, że jest, że jest mapa tego ludzkiego genomu, kiedy, kiedy właściwie teraz, tylko mając odpowiednie składniki, wiesz, można wszystko tutaj poskładać tutaj. Więc jest parę interesujących wątków, ale przez to, że to jest dosyć krótka książka, nie? To jest 120 stron, która być może została napisana tylko po to, żeby rozpromować Allegro, nie? Jako, jako nowy sklep, <gdzie>, gdzie kupujesz książki, bo masz teraz na Allegro wirtualną półkę i tak dalej. Nie wiem, czy, czy, czy korzystałeś z tej możliwości kupowania jakichś e na Allegro, ale teraz mm, yeah. masz wiertelną półkę. Jakie są specjalne promocje na Allegro. Zresztą tam jest taki lekki produkt placement, jeśli chodzi o polskie filmy, na przykład tam bohaterowie na początku jeszcze, zanim się to wszystko wydarzy, to szukają informacji o tym, co się dzieje, na przykład na gazecie.pl. A jak czegoś szukają, czy coś gdzieś kupili, czy coś na scenie, to oczywiście na Allegro. Więc jest, ale to jest w miarę dosyć delikatne. Więc, Ale podsumowując to, to zdecydowanie, gdybym za tą książkę więcej zapłacił, niż jednak ona jest w tej cenie, bo ona jest w bardzo atrakcyjnej cenie, to jest 10 zł, nie? No właśnie. jak na e-book to jest cena to jest dobra, szczególnie za nową książkę, być może za już niedługo będzie i, i za mniej, więc za tą cenę warto się zapoznać, ale jeśli ktoś jest właśnie fanem Dukaja i patrzy na, na to przez pryzmat jego takich dzieł jak, jak LUD, to, to może się bardzo, bardzo rozczarować. A z drugiej strony, jeśli ktoś na przykład lubił zbiór opowiadań y, science fiction Dukaja, no to tutaj jakby znajdzie coś, co by pasowało właśnie do tego zbioru, że, że byłoby ciekawym suplementem do, do tamtej historii. Um, a powiedz mi a propos książek jeszcze, ty czytałeś wszystko Joe Bo czy tam Joe nazwo raczej? Bardzo wybiórczo, bardzo wybiórczo, dlatego że Akadia tego Harego Ule nie za, bardzo, nie za bardzo lubię. Jakby to nie jest mój, mój typ detektywa. Ja czytałem parę książek, z, i, i też chyba nie wszystkie w kolejności, ale polecam jedną rzecz, która jest też Joe Nesbo. To są karaluchy w wersji audio, tak, które są ale zrobione w formie słowa i mimo, że tam gra szyc właśnie Harego, to jakoś nie przeszkadza bardzo. Mm -hmm. I tam w ogóle, co do tego słowiska, to wiesz, oni pojechali do Bangkoku nagrywać głosu ulicy i to był jakiś to to czy... ja ogromny tego nie projekt. Ja nie ale, ale oni mogliby to spokojnie Ja oglądałem zrobić, jakiś i... film, dokument o tym, jak to kręcili, znaczy kręcili, mm -hmm. jak to nagrywali, to wiesz, to był ale... gigantyczny projekt, tak. nie wiem, jak to tam się zwróciło. Ale Audioteka robi, wiesz, mam fantastyczną robotę właśnie w przeszania Takich, takich dzieł, na, znaczy nie w sensie, że wskrzeszenia, ale jakby dodawanie im drugiego życia. Na przykład niedawno y, wzięli niezwyciężonego Lema i zrobili z tego słuchowisko, ale właśnie oni to robią fajnie, że oni nie wycinają nic, przynajmniej y, z większości książek, bo chyba, y, o ile się nie mylę, tam mogli coś powycinać z Ojca Chrzestnego w swojej wersji, czy, czy, czy w Grze o Tron, kiedy robili to też na zasadzie takiego słuchowiska, że to jest audioksiążka, ale z aktorami. i, ale i, Więc jakby zachowujesz tą narrację, która jest w oryginale, że nie robisz czegoś takiego jak, nie wiem, teatr telewizji, czy tam, przepraszam, czy, czy radiowy teatr, gdzie, gdzie dużo rzeczy jest wyciętych, bo, bo, bo atmosfera się buduje dźwiękami zostawia się jakieś szczątki rozmów, tak, żeby po prostu z książki, która, nie wiem, którą byś czytał 7 godzin, czy tam 8, robisz pół godziny kryminał. Więc hmm. tutaj wszystko jest zachowane i plus cała ta bogata warstwa audio, szczególnie jak słuchasz na słuchawkach, masz ten 3D efekt, rewelacja, no, Blade Runner, też fantastycznie się słucha tego, więc, więc te karaluchy to że mi że jak pojechali do Bangkoku, bo wydaje mi się, że większość rzeczy y, to wyszli pewnie na warszawską ulicę i też by to osiągnęli. No, ale wiesz, ale jak to brzmi, jak że masz tu w tle prawdziwe dźwięki karaluch, znaczy tych Bangkoku, tak. Kiedy tam siedzą w jakiejś knajpie w Bangkoku, to tak naprawdę faktycznie siedzieli w knajpie w Bangkoku. Mm -hmm. To było w ogóle... <coughs> oni to słuchowisko nagrywali w jakimś tam... Ja się na tym nie znam, ale wyjątkowo niesamowitej jakości dźwięku, coś tam, coś tam. I to było ostatnio tak nagrywane słuchowisko, dlatego że po The prostu się nie opłaca. We nie nagrywali, master tape y. <coughs> Nie, tam chodziło o jakiś system właśnie nagrywania dźwięku, coś tam, coś tam. I on był ostatnim takim, bo uznali, że to się nie opłaca, a ludzie nie zwracają jedna minuta więziować. trwała jedno, jeden giga zajmowała jeden giga No coś natomiast a propos tak. tych i y, o nas, bo to właśnie ja wróciłem do czytania czy też słuchania raczej cyklu o Harrym Hula w kolejności, czyli teraz się przebijam przez y, już kończę właściwie, y, Czerwone Gardło Czerwone I... Gardło to jest o tym snajperze? Że coś tak, tak, tak, tak o tym snajperze drugowojennym właściwie Tak, jak mi się, by się podobało niemniej y, no, nadal nie widziałem tego geniuszu, prawda? Znaczy, ten detektyw jest taki trochę geniuszem w przypadku bardziej. On jest. To, to, mhm. Wiesz, to nie jest detektyw, który niczym Sherlock Holmes, każdą zagadkę absolutnie bez żadnego problemu jest w stanie rozwikłać, tylko on raczej, a to przypadkiem się potknął jakiś dowód, a to ktoś zrobi jakiś błąd, no, on, on wiesz, przynajmniej na tym etapie. Mhm. Bo tak było i w Karluchach i, i właśnie w Czerwonym Garnym, ale całkiem dobrze mi się tego słucha i. i Mhm. Uważam, że to są niezłe kryminały. Tak jak od, już to tak kiedyś mówiłem trzy razy, że, że od milenium się odbiłem po pierwszym książce, mhm. to, to akurat jakieś chary chule. Właśnie, tak. właśnie o, właśnie od milenium się odbiłem, dlatego że tam byli sami geniusze. Ta, ta dziewczyna hakerka, która rozwiązywała problemy matematyczne godne profesorów y, matematyki po 30 latach edukacji, ona nie miała żadnej edukacji. To jednak trochę niechal. A, ale, ale to też jest to, że te, te kryminał skandynawski tak dzięki temu milenium wypłyną i, to, i okazuje się, że, no, że jest coś więcej, prawda, niż, niż to, co nam serwuje tam rynek amerykański. Tak, że, że, I to jest ciekawe, bo, bo to pokazuje też inne podejście do pewnych rzeczy, tam, tam, tam jakieś, nie, te książki mogą być bardziej prospołeczne, właśnie to, co w milenium było, nie, że to mówiło się o dużo przemocy wobec kobiet, że tam są jakieś takie ukryte, czy może nie ukryte, tak, ale że te treści, ten kryminał, prawda, ta zagadka kryminalna, to, co tam się dzieje, jest równie istotne jak to, te, te wszystkie inne rzeczy, które chce, chce autor przekazać. I, no, to, to jest, to jest ciekawe, ale tak jak mówię, to, to jest tak, że bardzo ciężko jest trafić po prostu na coś dobrego, bo w tym momencie przez to, że ten kryminał skandalski stał się takim popularnym gatunkiem, to, jest, to też jest właśnie mnóstwo, tych... tak, może, tak, dokładnie. To tak, ja się trzymam Jones, bo i sobie powoli teraz, mam zamiar przesłuchać wszystkie mhm. mm, książki o Hule i zobaczyć, jak no to no się Jones będzie. Jonesbo jest sympatycznym gościem, bo ja go widziałem gdzieś na jakimś na jakim zlocie jakichś takich e, fanów kryminału, w przeciwieństwie do twojego ulubieńca od kodu Vinciego. Znaczy, ja, ja, ja nie lubię Dana Brauna tak osobiście. Pamiętam, go. jak pojechałeś na ten, ten spotkanie tak. autorskie i tak ja tam byłem od niego o trzy metry i nie dał mi autografu, bo wiesz, to już jest taka duża gwiazda, że on się zatrzymał dla malutkich. No nie? Ale ja nie żałuję, bo to była fajne, wiesz, to samo takie spotkanie było super, więc mi się to podobało, wiesz, to, to audytorium, ta rozmowa, ta atmosfera, to jest, to jest coś ciekawego. No ale te książki, ja nigdy nie ukrywałem, że, że ja czytam książki do na dlatego, że ja lubię te, taki, taki trochę krzywatą, ale tą akcję i na przykład na da Vinci z tych wszystkich książek jego jest jednak najlepszy, najbardziej mu się uda, bo czy, czy tam Zaginiony Symbol, czy Zaginiony Klucz, czy to Los Symbol, czy, czy, czy Inferno to najnowsza książka, to one są słabe, nie? To, to no nie można tam specjalnie się gdzieś... Yy, się czy to jest coś wartego uwagi, czy nie to są słabe książki, ale ja po prostu Leonarda da Vinci lubię, bo ja lubię tą atmosferę tego, tego, tego co się tam dzieje i nawet tu przyznam ci się, Piotrze, że kupiłem niedawno grę planszową Leonarda da Vinci, oh, gdzieś tam ruch. właśnie na, prawie taki na prim targu internetowym za, za, za nieduże pieniądze tylko, że jest taka gra tego typu, że masz zagadki, które rozwiązujesz i one są bardzo... Wiesz, koncepcja gry jest nawet ciekawa, nie? Tam podróżujesz po Paryżu, tam w różne, czy nawet nie, bo tam jest kilka miejsc, no niekoniecznie, że tylko w Paryżu. Rozwiązujesz różne zagadki, yy i generalnie jak już znasz to słowo, kluczną odpowiedź, to wtedy jakby podejmujesz się wyzwania i odpowiadasz na pytania, które ci tam zadaje właśnie tam, znaczy nie powiem, że mi zgrzesz takiego takiego nie ma, tylko po prostu na końcu jakby tego scenariusza, który rozgrywasz zadawane są te pytania, tylko że tych wszystkich zagadek i tych wszystkich pytań jakby jest 15, znaczy w sensie zagadek jest 15 i w, w zagadce jest stałych 5 pytań, jak już raz przeczytasz to już wiesz wszystko Wiesz, tak i, i, i słaba... pamiętasz to, więc powiedzmy gra ma regrywalność Grywalność 15 razy a później możesz sobie to nie wiem, wyprać umysł i zagrać jeszcze raz, niemniej ładnie to wygląda, oprawa y, kart są śliczne, wiesz, no jak ktoś lubi po prostu ten klimat, to, to mu się to, y, to spodoba. tylko tak jak mówię no, z, jako gra planszowa to jest no, bardzo nieprzemyślany produkt i, i tak jak kiedyś była taka karcianka The X-Files, nie wiem czy czy kojarzysz kolekcjonerska, nie, ja miałem taki nie. moment w swoim życiu, kolekcjonerska że... tak, skupowałem wszystkie okay. te karty, gdzie mogłem znaleźć na internecie, bo tej, tej karcianki to tam nie ma od dobrych 20 lat, nie? Ona, ona była w... wypuszczona, był taki moment w latach 90-tych gdzieś w drugiej połowie, że nagle był wielki boom na karcianki no po prostu wszystko musiało mieć kar... karcianki i tych karcianek było mnóstwo Wiadomo, że Magic e, królował, nie był na szczycie, ale, ale miałeś Kaczynki koc kolekcjonerskie Star Treka, Gwiezdnych Wojen, Babylon Falk, Stargate, X-Files i tak dalej, i tak dalej. Tego mogłeś wymieniać tego mnóstwo. I oczywiście one nie przetrwały, króby czasów. Większość to po, po, po, pierwszej, po pierwszych tam wydaniu kilku starterów, no nie, zamknęli kramik i to one poznikały. E, ale no nie, ta fascynacja X-Files no nie zawsze gdzieś tak bardzo to, byłem, to Ja sobie kupiłem, tylko to też jest taka gra tego typu, że rozwiązujesz sprawę. I, i, I to też jest takie na zasadzie, że mi się wydaje, że w pewnym momencie już, y, jeśli, jeśli wiesz, co to może być za sprawę, jak jest, jest w stanie zgadnąć, to, tak, to ta gra nie ma sensu, no bo właściwie możesz odgadnąć bardzo szybko, po, po kilku szczegółach, co ma ten przeciwnik, no nie druga strona, za, za, za zagadkę i, i, i wiesz, no ta gra nie, prawda, nie ma jakby dłuższego takiego ogona, że to się w pewnym momencie y, kończy ta przyjemność. Więc ja nie lubię takich nieprzemyślanych systemów, które, które powodują, że taki element może po prostu na żywotność gry, ale karty są świetnie wykonane i nawet, wiesz, oglądanie ich mi sprawia mnóstwo frajdy, więc mam The X-Files <grych> karciankę, you no. Know. a będzie w ogóle znowu powrót X-Files z tego, co słyszałem? No, słyszałem, że chyba jakieś takie, nie wiem, dziesięć czy ileś tam odcinków yy, yy, David Dohawny, Gillian Anderson wyrazili... A dopiero będzie powrót do korzeni... Ale ja nie wiem, czy oni przypadkiem w prawdziwym życiu się gdzieś tam nie tego, nie spyknęli ostatnio. Naprawdę? Ja no. go teraz kojarzę jako, wiesz, mistrza od Californication. No tak, tak, tylko że to chyba to Californication się chyba powoli I kończy. Skończy, nie. No, czy chyba już się skończyło w ogóle. Tak, tak. tak. Wiesz, nie wiem, nie wiem, ja nie śledzę mm -hmm. życia gwiazd tego, z kim są, z kim żyją. A a propos gwiazd, czy już obejrzałeś nową część twojego ulubionego filmu w kinie, czy jeszcze nie? Furious 7? Tak, tak. Ale rzeczywiście. No oczywiście. jakże od razu pra-premiera na pewno. Wiesz co? W sobotę poszedłem. To, to ostatnią sobotę, czyli to był czwarty, kwietnia, czyli dzień po premierze oficjalnej i no, dostałem to, czego oczekiwałem. Czyli mnóstwo akcji, mnóstwo takiego mało no, inteligentnego, ale zabawnego czasami humoru. Słuchaj, ja, się... ja słyszałem wypowiedź e, wspaniałego, wielkiego pana, który powiedział, że no film ma taką dawkę emocji w sobie jest tak naładowany emocjonalnie, że jak nie będzie Oscara, to żaden inny film nie zasługuje na Oscara. Wiesz co? nie wiem, to pewnie Tomasz Raczek napisał, ale czy powiedział, ale I, i, ja powiem tak, że tam jest ładunek emocji, szczególnie na końcu, bo tam jest ten hołd złożony Polowi Walkerowi i on jest bardzo dobrze jakby bardzo ciepło, bardzo wzruszający sposób y, przedstawiony. Zresztą jest taki teledysk, który ja na Facebooka, więc mogłeś, mogłeś zobaczyć go. Y, on jakby jest po części, składa się z tych fragmentów, które są na końcu filmu. On, to, nie, to w żaden sposób nie spoiluje, czy nie psuje jakby y, bo, przyjemności oglądania y, filmu. Y, film jest... Y, y, Fabuła ma, ma nie tyle, że prostą, bo prosta fabuła wcale nie jest zła, tylko chodzi o to, że tam są takie rzeczy bez sensu, bo głównym antagonistą jest John Staham, który których, e, mści, e, mści się na właśnie tej grupie e, Doma, Dominika, e, e, czyli właśnie e, wina, wina Diesla, e, które, które, które, no, wiesz, jakby on bo w poprzedniej części e, oni doprowadzili, bo to okazuje się, że nie zabili, ale do, prawie do śmierci właśnie e, jednego z tych głównych bandziorów. I okazuje się, że Jones tam jest właśnie bratem tego bandiora, więc e, e, zawsze, się tym, zawsze był tym takim silniejszym bratem, który jak, jak gdzieś tam na, na, na podwórku ktoś tam się bił i tak dalej, czy atakował właśnie tego brata, to on do akcji i, i, i sprawiał im e, e, wiesz, lanie i, i... Zawsze, zawsze był takim, który, który załatwiał takie rzeczy, no nie właśnie siłowe i tak dalej, no więc tutaj musi wziąć sprawę swoje ręce i oczywiście absurd w momencie, gdzie on się gdzieś pojawia, on jest po prostu jak ninja wiesz, ta scena otwarcia, jak on po prostu jest w szpitalu i później z tego szpitalu wychodzi, ja nie zdradzę ci ani szczegółu jednego z tego, ale jak zobaczysz, to po prostu absurd goni absurd, ale to się ogląda jak po prostu takie kino akcji bollywoodzkie i cały ten film, to jest to jest, to jest jakieś takie niesamowite koło, które zatoczył, zatoczył Hollywood, bo Bollywood, oczywiście filmy akcji ludzie są nasączone właśnie tym, że zapatrzyliśmy się w Hollywood filmy akcji, robimy to po swojemu, z tym naszym jeszcze dodatkowo humorem, a tu nagle wychodzi na to, że po prostu goście z, z, z Universala chyba się zapatrzyli w filmy z Bollywoodu i wzięli po prostu tą formułę i ją zrobili po prostu po hollywoodzku. Czyli jakby to jest taki podwójny, wiesz, taka, już to słowo padło raz, incepcja, ale tu nie chodzi, że wchodzisz w jedno, w drugie, ale chodzi o to, że ktoś po prostu zasugerował się czymś, co było zasugerowane wcześniej jakby ich robotą. I efekt jest, no moim zdaniem fenomenalny, bo tam są sceny, gdzie samochody przeskakują z budynku na budynek, wiesz, z wieżowca do wieżowca przejeżdżają, wiesz, przeskakują. Jest cały taki fragment, no żywcem niemal przeniesiony z... z, z, z z bolewudzkiego filmu, gdzie bohaterowie oczywiście yy, yy, znajdują się w takim nietypowym miejscu, tutaj yy, zdradzę, że to jest Dubaj i muszą coś ukraść i to coś znajduje się na samym właśnie szczycie wieży jednego z tam z hoteli, wieżowców i tak dalej i jedyny sposób, żeby się tam dostać to się w, wkręcić na imprezę czyli nagle oni, wiesz, tak, tak luzowani, wiesz, te koszulki obcisłe i tak dalej, wiesz, ten te mięśnie takie napięte i tak dalej oni muszą wejść w jakieś dziewczyny w suknie wieczorowe, no nie, faceci w smokingi. Ale to jest scena z Bollywood. I szczególnie, że tam jest tam takie charakterystyczne kadry, ujęcia, tam wiesz, muzyka, zwolnienia. No, rewelacja. Ja się bawiłem świetnie, bo ja uwielbiam Bollywood. Ja uwielbiam, znaczy, nie, że cały Bollywood, ale te amerykańskie, znaczy, te filmy akcji bollywoodskie, które są tak zainspirowane tym, Amerykanom, ale w taki dobry, w dory sposób, jakby po swojemu je robiące. Jeśli podobał Ci się Doom, jeśli podobał Ci się, nie wiem, takie filmy jak Dom 2, o których wspominałem, Bang Bang, tak, tak. czy, czy no, Kick trochę mniej, jeśli, jeśli widziałeś Kick, albo Happy New Year, nie wiem, czy widziałeś taki, nie, nie, rewelacja, nie. polecam, e, e, świetny film błędówki, to, to Fast and Furious 7 Ci się spodoba. A jak ktoś jest po prostu fanem serii, tej serii, która się zmieniła, bo na początku Fast and Furious to, był, to było... E, to był film o samochodach, o szybkich samochodach, tuningowanych, wiesz, o tych takich nielegalnych wyścigach, o, o, o grupie ludzi, którzy się ty, ty, ty, by z tym związali. To było to. Ale ta seria ewoluowała. E, część tam była z tym z winnym dieslem, część nie. Tam był ten Tokio Drift, który tak jakby, był, jakby tak najbardziej wracał do korzeni, e, jeśli chodzi o. albo tylko pokazywały się te nielegalne wyścigi e, drift w Tokio, nie? Drift to była w... ostatnia część, to ja oglądałem. Tak, I, i, i później oni po prostu przeszli właśnie taki takie niesamowite filmy, akcji, gdzie jakby samochód jest narzędziem, ale, ale, ale nic nie kręci się wokół samochodu, że nie ma kultu samochodu, że nie ma, że ten tunik nie jest ważny, że te samochody oczywiście stanowią bardzo ważny element, więc jakby we wszystkich akcjach, które tam przeprowadzają, wszystkie tam w sytuacje, w jak jest jakaś akcja, to oczywiście ona jest związana z, nie wiem, z samochodem, ale one już nie, nie miały tej tożsamości, nie? że to, już był, to był już film akcji, szczególnie jak tam już później zaczęli dochodzić, wiesz, tacy gwiazdorzy jak właśnie The Rock, Dwayne Johnson, czy, czy, yy, czy tam w, w tej najnowszej części jest Carl's Russell i tak dalej, więc to pokazuje, czy to John Stacham, to pokazuje jakiego jak kalibru to jest, yy, jest film akcji, on, jak wiesz, to sama kwestia tego, ile on w ogóle zarabia, to, to, jest, to jest hit, Eee, Tylko z, kosmiczna marka zrobiła, nie? Tak, kosmiczna marka, która poszła zupełnie w, w innym kierunku niż, niż jakby to. Mi się wydawało. Ja byłem przekonany, że facetury w pewnym momencie zaliczył takiego doła. Wiesz, że to był taki film, który oni coś eksperymentują, coś kombinują. Wiesz, pierwszy im się udał, ale kolejne to już widać, że to jest takie odcinanie kuponów, yy, ale, ale to do niczego nie prowadzi. I nagle okazuje się chyba, że z, tym, z piątą częścią, kiedy właśnie Indy wrócił, kiedy się pojawił The Rock, yy, kiedy trochę zmienili tą formułę. No nagle okazało się, że to jest w ogóle sukces, że to jest formuła no rewelacyjna, którą warto warto kultywować i, i no i mamy po prostu, to jest ewolucja, Ten Ten Fast Furious czy Furious 7 to jest to jest film, który po prostu jest naturalnym, taką ewolucją tego, co, co było wcześniej ale tak jak mówię, no, to nie jest film, który oglądasz na zasadzie, bo że nie wiem, szukam czegoś inteligentnego czy na przykład, nie wiem, chciałbym się czegoś wiedzieć ciekawego o samochodach nie, to jest film, czysty film akcji, czysty film akcji no i takim, tak, takim fanom, takim filmom akcji go, go zdecydowanie, zdecydowanie polecam no, mój kontakt z Fast and Furious nam się ograniczył do zagrania w DLC do Forza Horizon 2 Fast and Furious trochę ci tak. zazdroższe, ale tam z tego co wiem to chyba jednak nie ma bohaterów w ogóle z filmu znaczy ja nie wiem jak tam się fabuła w filmie układa, ale e, gra polega na tym że trzeba zdobyć 10 aut Mm -hmm. strzelam, że może te auto się w filmie potem pojawiają, bo tam są jakieś tam masorkary, jakaś tam no. nie pamiętam, ale mi to gra sprzedała Forza Horizon i koniecznie no tak. jak gdzieś złapię w jakiejś dobrej cenie to od razu kupuję bo, bo ale, tam, ale, tak, ale tak szczerze, nie, nie pojawia się nikt z nazwiskiem Toretto, Wiesz albo, Co ja albo, grałem w polską w wersję językową, ale z tego co słyszałem to w oryginale lektor, który Tobie zleca zadanie, to jest właśnie jedna z postaci z filmu aha, aha to musiałbym zobaczyć w takim razie, Ale to masz 360. Bo przecież na 360 to też wyszło. Ale ja nie mam dwójki na 360, bo to jest. Teraz... Ale to jest standalone. No nie, nie gadaj. To jest i to. Nie, szczerze, nie jestem pewien, czy się nie spóźniłeś, bo to było za darmo przez dwa tygodnie. Ale chyba już nie Jak jest Jak to się stało, że mi, że mi umknęło to, że to jest ten ląd, to ja nie wiem no to przecież sobie... Wiesz, inaczej to by nie było no sensu, żeby to mi to sprzedało Forza Horizon, bo ja nie grałem w Forza Horizon Nie miałem Forza Horizon I aha. właśnie po tym dodatku Pobiegłeś Z przyjemnością do ją kupię Przy najbliższej okazji aha, aha. O, Ale to strasznie s -s -s Ale nie, no to jest, to jest takie, <grym> że to jest stopa miesiąca Absolutnie <grym> e, Widzisz, ale mnie teraz no Nie wiem, co powiedzieć <grym> W głowa, w no już jest, już 35 zł kosztuje. Uh -huh, uh -huh. Znaczy to nie jest duży pojątek, jak chyba się zainteresuje tym. No trzy godzinki zabawy. że uh -huh. ja jestem, tak jak mówię, no jestem w ogóle fanem. No gra się zaczyna od trelera, i... więc. Ale właśnie, o co tam chodzi w tym dodatku? Mówisz, że trzeba zdobyć 10 samochodów? Trzeba, no tam jakaś jest gadka w stylu, że tam, o stary, słuchaj, ty jesteś niezwykłym kierowcą, tu mamy zadanie, potrzebujemy zdobyć 10 fur, ale nie można ich ukraść, trzeba je wygrać. No i tam, jak to w Forzie, czyli masz, znaczy w Forzie Horizon, czyli masz jeden wyścig, z, że trzeba wygrać ze śmigłowcem, Aha. tam kilka zwyczajnych wyścigów, no, standard... No ale to wiesz, no za tą cenę, za którą kupiłeś, to, wiesz, No, no właśnie, za 0 zł to rewelacja. Ale 35 zł to, to też tak nie, nie wydaje się dużo, że ja na przykład ostatnio w cyfrowej dystrybucji trochę poszalałem i znaczy trochę, no. Kupiłem sobie Fola na o, proszę. PC. Też skusiłem się po tym, jak te dodatki wszystkie, te sezon pasy i tak dalej za darmo, dostałem za darmo, no, darmo, więc mówię, zobaczę, co to jest i, i świetnie się gra. No wiesz, nadal, To, to nadal musimy gra, zagrać słuchaj. ja w i... Fola zawsze. Mhm. Ja mam go już na dwóch platformach. To możesz teraz mnie trochę, wiesz, pociągnąć. Pokażę ci, wiesz, jak to się robi. Ja, ja już ostatnio twoim, zacząłem. Będę smer, jestem. Grałem zacząłem. ostatnio w tego, znaczy, bo na PC jest nie mod jak dawno, ale, ale ja to ostatnio zauważyłem już Ranked play. Mhm. No i tam rangi lecą w górę. To jest jedna z przyjemnych gier, do których mi się dobrze wraca, bo jak wracam, to i tak jestem zawsze w górze tabeli. O. ale co jest ciekawe Naturalnym zaskakujące kupiłem ją również na Xbox One yy, i tak samo dobrze mi idzie więc przesiądnięcie się z klawiatury na pada w tym przypadku nie miało żadnego, żadnego znaczenia Wiesz, trochę inne muscle memory ale jednak to co masz w głowie nie? no. więc ta gra polecam serdecznie jest świetna mhm. Dalej. Mhm. zwłaszcza że oni tam cały czas rzeźbią z tymi trybami w ogóle pojawił się tryb na zasadzie hordy no. To znaczy czteroosobowy kop przeciwko wiesz, PVI. No wiesz co, muszę pozaglądać po, po to, no bo ja na razie yy, właśnie byłem przekonany, że tam coś, yy, że tam się bardzo ciężko się będzie grało w tą kampanię, bo, bo, bo trzeba mieć zawsze ludzi do grania w tą kampanię, a tutaj jakoś tak nawet nie wiem, czy ta kampania jest, czy funkcjonuje. Oczywiście jest ten jest, taki jest, twist jest, ten psa, coś tam, no? coś tam mówią, te przepiękne te, te takie pejzaże tych statków kosmicznych gdzieś tam nad planetą, już ten komentarz, który jest w tle. No. Tylko ja, ja, ja tego w żaden sposób nie łączę z jakimś takim e, czymś więcej niż po prostu jestem jakimś takim trybikiem w tej korporacyjnej wojnie. I, i nie, tam, to wiesz, co ja tą no. kampanię przeczytałem chyba trzy razy, m, bo z różnymi osobami grałem i, i dalej uważam, że ta historia tam kompletnie nie ma sensu, bo ona jest dosyć <śmiech> źle podana. Bo no. m, Titanfall jest potwornie szybką grom i w momencie, w którym fabuła jest tobie podawana jako rozmowy pomiędzy bohaterami w trakcie normalnego meczu, to to po prostu no to nie zwracasz większej uwagi. Wiesz, tu napieprzasz się z dwoma robotami, a tam na górze ekranu pojawia się mały kwadrat, w którym otworzona jest cutscene, jak koleś mhm. wysadza jakiś, jakiś zbiornik z paliwem. No, no to tak. nie patrzysz na tą cutscene, tylko napieprzasz się z robotami. Dokładnie, dokładnie. Mam nadzieję, że sequel będzie miał normalną, normalną kampanię single player, bo, że mnie, że to poświadcza strasznie fajny. gier, bo, bo jednak jest ogromna grupa ludzi i to, dokładnie, i to doskonale wie Activision, która kupuje Call of Duty tylko dla singla. Bo oni chcą przejść te 4 godziny właśnie taki yy, i nie mieć nic wspólnego z multi. Są ludzie, którzy idą od razu na multi i nigdy na tego singla nie dotkną, ale to powoduje, że Call of Duty sprzedaje się w tak fantastycznym. No ja jestem takim graczem. Ja bo... kończę każdy Call of Duty, ale nie odpalam multi nawet. Nie, nie, ja trochę gram w Multi, ale przyznam się, że od, od Modern Warfare drugiej części to, to żadne Call of Duty nie wciągnęło mnie na tyle, żebym grał po prostu ileś tam 10 godzin. Że nie miałem takiej potrzeby i, i czy, czy blagowcy mnie nie wciągnęły, czy, czy te. Teraz jak grałem w Advanced Warfare, no to. Nie wiem, no jakoś tak pograłem, okej. Okay, nie było tak źle, ale no, nie czułem tego, tak, takiej potrzeby zostania w tym świecie, wiesz, zdobywania prestiżu, czy coś takiego, jak była okazja, no się po prostu jakiś z Johnem Malkowiczem pojawiło, chyba. O, to ciekawe, nie? Tutaj Kevin Spacey z John Malkowicz. No, mają rozmach wiesz, z tym, Mają pieniążki. Tak, tak, tak, tak. tak. No, nie z takiej starości też jeszcze odpaliłem Crisis 3 i Wasteland 2. O, Wasteland okre. 2, im, im dłużej gram Wasteland 2, tym właśnie jakoś tak ciężej mi jest ten świat jednak się zagłębić, że to jednak nie jest fałsz, że, że ten świat mnie nie wciąga, nie interesuje mnie, co ja mam robić. Nie mam tak jakby... To, to było piękne w że tam miałeś ten taki główny motyw przewodni, ta twoja misja numero uno. Czy to było, wiesz, znaleźć ten chip, czy, czy tam coś innego miałeś, nie, do zrobienia, to jednak to było coś, co... Cokolwiek robiłeś, to wiedziałeś, że masz ten główny cel, tą misję, którą musisz dokonać Tutaj to, okej, okay, no masz masz tą misję, yy, którą dostajesz na początku, zamontować wzmacniacze na, na, na te anteny, tak, I tam jest taki element, że właśnie coś, musisz po prostu kogoś namierzyć i taką yy, i, i robisz to poprzez właśnie zamontowanie na, na, na, na wieżach takich wzmacniaczy, co Ci pozwala tam zogniskować, nie wiem, namierzyć punkt, z którego jakiś tam sygnał dochodzi. No, w każdym razie to nie jest w żadnym stopniu tak interesujące, jak na przykład właśnie szukanie tego, tego wodnego chipa z, z oryginalnego I, i bardzo szybko jest tak, że y, y, tracisz jakby sens tam, tam jakby wyniosłeś tego, tego, tego, tego co masz zrobić w dwa 2 i eksplorujesz ten teren, żeby tylko w jakiś stopniu coś się działo, coś robić i, i, i te miejsca, w których jesteś no, nie wiem, one są w miarę ciekawe ale one nie, nie mają takiego nie niosą takiego klimatu I, i przyznam się że po mojej takiej początkowej takim entuzjastycznym podejściu do Weisland 2 im dalej w las, tym mnie ten świat mniej interesuje, a im więcej jest interesujących gier, które cię ociągają, jak Bloodborne czy, czy, czy, no, czy, nie wiem, niedługo Wiedźmin to coraz ciężej będzie mi jakby wracać do Westlandwa, 2, żeby trzymać jakby chociaż jakiś taki element fabularny jeszcze w głowie żebym wiedział, co dalej mam robić, co, wiesz, czym się kierować A czy Pillars of Eternity cię nie kuszą? Kuszą które bardzo Z wszystkich tych gier, które się ostatnio pojawiły, tych oldschoolowych RPG-ów są najbardziej kuszą, hmm, tylko fanone? po prostu wiem, że to jest gra, która jednak jest na 10 godzin i że też tej grze trzeba po prostu poświęcić czas. I nie chcę tego robić na zasadzie takiego, wiesz, doskoku, kiedy ja muszę po prostu sobie dokończyć to wszystko, co teraz zaczynałem, żeby mieć taki, taki psychiczny yy, te, te, żeby to wejście, wiesz, ten świat Pilarz of Trinity nie było zakłócany przez, e, przez jakieś takie dekoncentracje, czy jakby... gra na wakacje, nie? jedziesz tak. na urlop i sobie grasz na laptopie, tak. na plaży. No ciekawe właśnie, jakie ma wymagania, bo wiem, że, że gdzieś tam czytałem, że ma spore, ale znowu gdzieś ktoś inny mówi, że gra na takim sprzęcie, że po prostu poża się boża, a jednak gra chodzi, więc, więc to jest ten element. No pewnie e... z każdym kolejnym patrzę mniejsze. Mm -hmm, mm -hmm. Ale a propos, jeszcze tak, tak sobie powiedziałem, że jak robimy ten kącik y, kulturalny, to y, dwa seriale, które, które warto, warto polecić. Znaczy jeden to jest już długo, długo, no ponad 7 lat chyba na, na, na rynku, w cudzysłowie, czyli Mad Men. Nie, czy, czy kiedyś siękolwiek wciągnąłeś w ten serial? Nie, nie, znam serial, ale nigdy nie oglądałem. Ja miałem pewną przerwę i, i niedawno nadrabiałem chyba dwa sezony i... No, jednak to jest fenomenalny serial. To jest serial, który fantastycznie oddaje klimat lat 60. I, i nie tylko przez zachowanie tam ludzi, czy, czy przez ich wygląd, naprawdę, no, w, w ostatnim, tych odcinkach ostatnich, goście, no, takie fantastyczne wąsy zapuścili, takie, no, niemal jak, jak Piłsudski miał, taki gruby, gęsty, wielki wąs, no, bo takie się nosiło, powiedzmy, tam pod koniec lat 60., więc to musieli e, być bardziej autentycznie. <laughs> I zrobi, ale też tam jest mnóstwo takich odniesień do tego, jakby, do, do, do, do tych wydarzeń historycznych z tamtego okresu bardzo wiele, tam czy rewolucja kulturowa czy coś takiego, jak, wiesz, obyczajowa to wszystko tam jest, ale też masz e, na przykład e, okiem tych właśnie ludzi e, spojrzenie na to, to, co się wydarzyło na przykład na E, zabójstwo Kennedy'ego, czy lądowanie na Księżycu, czy zabójstwo e, Martina Lutera Kinga. Wiesz, to jest fajne, fajne, że to są smaczki. No. Niektóre nie powodują, że to jakby główna, głównym elementem tego filmu jest, serialu jest, jest to, ale to fantastycznie oddaje ten klimat lat 60 więc, więc Mad Men, ostatni sezon, no, bardzo ciekawie się zapowiada i. i a jest to nie, czy słyszałeś nie... o aferze, która dzisiaj wstrząsnęła internetem, czyli jak tego słuchacie to już kilka dni temu <grym> bo wiem, zbliża się czy też już była, premiera nowego sezonu Games of Thrones czy to Game of Thrones Cóż, jakiś to se, jakiś to, jako to sensacja ma być taka ta sensacja, że pół sezonu wypłynęło na torenty tak tak, to i... chyba jakiś błąd, chyba na HBO Go, prawda? Czy coś? Nie, mówi się, że najprawdopodobniej, bo krytycy dostają na płytach, A. wiesz, wcześniej i najprawdopodobniej po prostu ktoś komuś pożyczył i ten ktoś wrzucił do sieci. Z tego, co słyszałem, to jakoś jest słaba, bo oni to oglądają w 480p, plus jest jakiś taki wielki znak wodny, który tam został zamazany, no ale dla HBO jest to duży cios i jest to duży problem. Ale to jest, bo... Ale to jest dziwne, bo to jest taki produkt, nie? seria Grautron, że on nie potrzebuje recenzentów. Recenzencji są potrzebni właśnie przy produkcjach takich niszowych, których tych nikt nie słyszał, ale przy tym mogliby zrobić tak właśnie jak jest z grami, jak robi na przykład, nie wiem, Rockstar. Po prostu zobaczycie grę, jak wyjdzie i tak nam wystawicie wysokie noty to nie ulega wątpliwości, ale to nie znaczy, że mamy wam wysłać jakieś kopie recenzenckie czy coś z tego. Nie, nie. No ale najwidoczniej jednak rozdają te płytki. Tu i tam, no i sześć, sześć odcinków chyba z tego, co słyszałem, poszło w sieć. Tam niektórzy mówią, że cztery, ale tam inni mówią, że piąty i szóste. Też jest do znalezienia, tylko na innych innych torentach. No, ale wiesz, no to, to, to takie psucie sobie zabawy, bo i tak będzie trzeba mieć. Znaczy, ja nie to mam zamiaru tygodnie, w ogóle. Ja absolutnie, absolutnie nie mam zamiaru tego robić. Tak? Na pewno internet teraz zarabiają spoilery, ale z drugiej strony spoilerów grze nigdy nie przeszkadzały. A z trzeciej strony dla HBO to jest duży problem, no bo przecież Gra Otron ma premierę jutro i jutro Aha. również ma premierę HBO Go, tak. czyli dostęp do, do tej sieci bez, znaczy dostęp do kontentu HBO bez tak. abonamentu. Mhm, mhm. No, i problem znaczy, Tak to tak, i... znaczy, chyba trzeba jakiś abonament mieć? Chyba kablówki, tak? Tak, czy bez Masz bez... abonament HBO, u HBO, a nie przez jakąś tam ścieżkę problem. No. No czy tak właściwie... naprawdę HBO to mnie interesuje w kontekście tylko jednego serialu, no. to jest Silicon Valley, nie? I tak, No z Czeką też ma premierę, chyba jakoś teraz, ten nowy sezon. Chyba nawet teraz, jak nagrywamy ten. ten ja nie wiem dokładnie, o której, no bo, bo to chyba w, w premierę jest najpierw w amerykańskim. Tak tak, nie drzwiło, tak, tak. Więc ja musiałbym to sprawdzić, jak to tam jest w tych, tych krajach, no nie w, w trzeciego świata, ale no to jest jakaś serial, który ja e, no, wziął mnie z zaskoczenia i walnął buchem. I tak jak rozwalił mnie po prostu, rozłożył na tak to, to się rzadko zdarza i, i ja nie mogę się po prostu czekać tego nowego odcinka, e, znaczy nowy, nowego sezonu e, Silicon Valley, ale na Netflixie wszyscy, którzy w Polsce mają Netflixa w, w magiczny <laughs> sposób, y, bardziej lub mnie, Devil serial się pojawił i, i to też w no, całości przyszałem. wszystkie odcinki. Y, no, Netflix, ja obejrzałem Netflix do tego style. Dwa. Tak, tak. Chociaż oni, wiesz, nie wszystko tak puszczają. Na przykład Better Call Soul, czyli ten serial twórców Breaking Bad, on jest, y, były, bo już chyba wszystkie odcinki zostały wypuszczone, ale y, były emitowane w taki tradycyjny sposób, no nie? C odcinek co wtorek i musiałeś czekać. A, ale Daredevil to wszystko to 13 się dlatego, co prawda ja się nie założę, bo nie jestem szpecem, ale wydaje mi się, że Battle Soul to było serial robiony przez AMC i Netflix go tylko mógł od nich kupować, a no to... Daredevil jest chyba robiony przez Netflixa. No to, to, to by miało bardzo, to by było bardzo, to jest jakimś takim bardzo sensownym wyjaśnieniem tego, zgodzę się. A Daredevil, tak, Netflix ta od razu cały sezon. Ja obejrzałem paracików. Powiem tak, ja nie jestem jakimś wielkim fanem Arrow'a, czy tam Flash'a i tak dalej, bo z tego co wiem, to jest jakby, jakby tego typu serial on jest w tym samym uniwersum nie, może nie, nie w tym samym uniwersum bo to jednak to jest Marvel, prawda? Arrow i, i Flash to DC o ile się nie mylę w każdym razie to jest tego typu coś kameralnie zrobionego, ale mamy tą historię, skąd się wziął Daredevil, no nie, czyli ten Matt no, Bartek, ten musi ten... być, czyli jest Origin ale bardzo szybko jakby przechodzi, wiesz, jakby ten oryginał nie zajmuje zbyt wiele miejsca, chociaż on jest jakby też wplatywany w fabułę kolejnych odcinków, także może jakieś takie flashbacki, no nie, że ten on wspomina jakby młodym chłopakiem, jakby wiesz, kiedy był jego ojciec z i tak dalej, tak dalej ale też masz właśnie no, tego, tego głównego bohatera, który też jest takim właśnie Batmanem, tylko że nie milionerem, który chodzi w masce, no, ma niesamowicie wyczulone wszystkie inne zmysły, że właściwie to, to, to że on nie widzi, to w żaden sposób, o no, nie mylę, tam w komiksie nawet było tak, że on prowadził samochód. Oczywiście nie, że normalnie do pracy sobie jeździ samochodem, ale w jakimś takim ekstremalnym przypadku był nawet w stanie y, prowadzić samochód nie widząc. Brakuje mi chyba też też tego, co było w komiksie, nie wiem, może to w kolejnych odcinkach będzie, Już tego skąd Matt, nie czy ten Daredevil te wszystkie swoje umiejętności zdobył, bo to też jest kwestia właśnie jakiegoś niesamowitego szkolenia i tak dalej. Być może ta tajemnicza postać będzie w serialu, że to nie zostanie tak po prostu zrobione, że mamy ciach chłopaka, który straci wzrok, i teraz już mamy go jako dorosłego i, i, i domyśl się, co się mogło wydarzyć, że on nagle jest takim niesamowitym zabijakom, bo, bo, to, bo to widać, wiesz, ten film jest nastawiony na akcję, tam jest mnóstwo takich e, długich, rozciągniętych scen, e, wiesz, karate, kung fu, e, nawet jedna jest w drugim, w drugim odcinku zrobiona na zasadzie takiego jednego ujęcia. Widziałeś Bertmana? film? Nie. Ale, ale słyszałeś na pewno, tak. że tam jest cały film jest tak zrobiony, że wydaje ci się, że wszystko jest na jednym ujęciu. Tak, tak. Że tam jest tylko e, taka znikoma liczba przejść, i oczywiście je widać, bo to zawsze gdzieś tam kamera w jakiś taki ciemny punkt gdzieś musi przejechać. I tutaj jest kilkuminutowa scena walki, jaką w korytarzu się napieprze z, z, z hordą e, rosyjskich bandziorów, okłada ich na stop, i to wszystko jest właśnie taka jedna długa choreografia. Ona tam może się, jakby to przejście kamery jest tylko zrobione chyba, nie wiem, trzy, trzykrotnie. Więc e, dosyć ciekawe, że Wydaje, że, że eksperymentują, że coś ciekawego że, że nie ma czegoś takiego, że masz walkę Pokazaną na zasadzie e, Wiesz, jakichś takich chaotycznych Ujęć kadrów i, i, i Nie wiem, enjoy, tylko jednak Możesz się w, przypatrzeć Nie tego co... Niemniej czasami To wygląda komicznie, bo na przykład pewne sceny Nie mają jakby takiej dynamiki jak to, jak ją, Jaką uzyskujesz przy takim odpowiednim Szybkim, e, dynamicznym montażu No ale... już e, się pojawił w tym, co oglądasz, czy jeszcze nie? widziałem go na jakimś zdjęciu, które mi zdradza, wiesz, fabułę kolejnego odcinka, wiesz, taki, taki, taki, okay. taki, taki podgląd, więc mniej więcej wiem, jak on wygląda, jakby samo nazwisko Kingpina nie pada, przynajmniej w tych pierwszych odcinkach, jakby jest taki jakby respekt, on oczywiście nam jest, nie? on nam kieruje paroma rzeczami, ale tak mówi, że nie wypowiadamy jego nazwiska, czy coś tym stylu, I, i taka cisza, nie? ale tak jak mówię, no, ciekawy serial dla do dla fanów e, superbohaterów, którzy na przykład, nie wiem, już są zmęczeni ty, tymi ciągłymi przygodami tych Avengersów i Kapitanów Ameryków i tak dalej. No teraz nam tego strasznie dużo. Mm -hmm. No To się sprzedaje, szczególnie, że teraz e, Marvel, e, znaczy Disney, właściwie po przyjęciu Marvela oni mogą robić sobie to, e, co chcą, mają teraz jeszcze, wiesz, przy jej Lukasa. No, to jest niesamowite, jak po prostu Disney dysponuje tak niesamowitą kasą, że on po prostu może wchłaniać, jak jakiś wielki potwór, taki wieloryb. Wszystkie te, te, te, te mniejsze, większe, ale nawet też grube ryby i, i no, dzięki tej swojej machinie, którą jednak ten, ten system został wypracowany przez tyle lat, no, nie chcę mówić wypluwać, no nie, ale te, tworzyć te hity takie, wręcz taśmowo i, i, i ta seria, no ja no, prawdopodobnie pójdę na, na Age of Ultron na Avengersów do kina ale powiem tak, że to, że wolałbym obejrzeć kolejną część Fast and Furious niż, niż kolejny film z superbohaterami o, tak, tak, się, tak się wyrażę yy, to co, yy, Piotrze coś tam jeszcze do kącika kulturalnego chciałbyś dorzucić? chyba już nie mamy dobry, przyjemny odcinek porozmawia się o Bloodborne, powiedzieliśmy o, o kilku grach był kącik kulturalny, że można powiedzieć że całkiem udany po, powrót, nie zmieścił nam się tutaj segment, ale to może w następnym odcinku e, spoilerowy The Last of Us Remastered Edition, The Left Behind Us czy coś takiego. Muszę Left nadrobić, behind. muszę nadrobić, nie? Tak, no, najwyższy czas. W każdym razie dziękuję Ci, Piotrze, za, e, za spotkanie, za nagranie. Ja również bardzo dziękuję, jak zawsze, cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom, że są z nami, że, że komentują, że, że polecają sobie, że udostępniają na Facebooku e, Żegnam się, ja Dając Polucha Tachman. Do słyszenia za tydzień. Hej.